Witamy bardzo serdecznie w 137. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kajodar ze mną w stu, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Dobyski. Cześć wszystkim. I Tomasz Zawacki. Cześć wszystkim. Słuchajcie, 22, 22 godzina niedziela, 2 czerwca 2019 rok. O tej porze właśnie nagrywamy i jedziemy. Słuchajcie, ostatnio, ostatnio nawet na grupie wrzucaliśmy i w sumie wszędzie widzieliście pewnego rodzaju mały hype pewnej gry. Gry, którą wszyscy kupili. U nas, u nas kupiło 66% składu, więc to jest dosyć spora liczba jak na nowy tytuł, premierowy tytuł, który miał miejsce w sumie parę dni temu. Słuchajcie, gra nazywa się Blood and True. I powiem wam, że dzisiaj będziemy o tym mówić. I powiemy sobie dużo o tej wiarowej grze. Czemu ten hype i czy faktycznie mamy jakiegoś system sellera sprzętu, który nazywa się PlayStation VR. O tym dzisiaj sobie powiemy w temacie głównym tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zostałem tylko ja. Z zakupem tej gry zobaczymy, czy chłopaki przekonałem mnie do tego. No i w sumie tyle. Słuchajcie, odcinek będzie standardowo, jak zwykle, więc otwieramy Hyde Park. Co tam ostatnio u nas się działo? W sumie tydzień temu nagrywaliśmy, więc co ostatnio działo się przez tydzień? Tomku, zacznij, co tam u Ciebie? Ja przez tydzień nadrobiłem sobie nowy serial, czyli znaczy nowy stary serial Czarnobyl, bo zakupiłem sobie HBO GO za 19 zł na próbę. Poczekaj, to, to, Tomku, Tomku, ale to, to jest cały czas nowy serial. Cztery odcinki wyszły, piąty wyjdzie teraz, we wtorek chyba, czy kiedyś tam. Tak, czwartego. No tak, tego więc... No to mówię, że nowy stary serial, no bo już ma no to, to nowy, on jest, on jest cały czas nowy, on jest cały czas nowy. No dobra i, i, i mów jak. No jestem zachwycony, Jeżeli chodzi o, o realizację, jeżeli chodzi o, o fabułę, jeżeli chodzi o to jak jak się ogląda ten serial, to każdy odcinek ma około godziny. No i nawet przez tą przez godzinę, nawet minutę się nie nudziłem i za szybko te odcinki się kończą, że tak powiem. No, hmm. no generalnie jeżeli chodzi o Czarnobyl, no to wszyscy wiedzą o co chodzi, hmm. e, ale nawet jak wszystko wiecie, to warto tak, taki, taki serial obejrzeć, bo on jest oparty na faktach, no oczywiście jest tam troszeczkę, wiecie, tam e, rzeczy bardziej kinowych, filmowych, żeby to jakoś miało, wiecie, e, no ręce i nogi ale no, ja jestem zachwycony tym serialem. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak nie oglądaliście, no to wam serdecznie polecam, bo no, no, tak, tak, takich seriali jest mało. Takich seriali jest mało, na przykład e, taki mały spoiler wam tutaj dam na sam start od razu. Zauważcie, jak będziecie oglądać, czy tam w ogóle jest jakakolwiek ścieżka dźwiękowa. Nie? Zostawię was takim, z takim... Jakie jaki tytuł był mi przerwało? Czarnobyl. A o <śmiech> Dobrze, nie, no bo akurat na wtedy mi coś trzasnęło. No, no to pewnie ten wskaźnik Geigera ci wiesz tam Ta. zaczął robić no i ja jestem zachwycony bardzo uhum. fajnie i nawet powiem wam szczerze, że te 1999, nawet jeżeli skończę moją przygodę z HBO GO teraz, no to było warto wydać ale tam, z tego co widzę, tam jest naprawdę masa fajnego kontentu i, i ogólnie mniej seriali, ale tak bardziej widzę, że filmów takich. No jest na przykład Blade Runner 2040 tam 9 tak? To, to, no to już jest stary film, ale tak naprawdę z chęcią go jeszcze raz zobaczę. Nie wiem, Krystian, Rafał, wy macie? Tak, ale, ale, ale ch chciałbym zauważyć pewną rzecz. Z zobaczcie, kiedy ty Tomek to kupiłeś? No i nie wiem, z jakieś dwa tygodnie temu, może z tydzień, no półtora, coś aha, takiego. Aha, aha, aha. Bo wyobraźcie sobie, tylko że ja tak samo kupiłem HBO GO, nie wiem, cztery dni temu? <grym> e i no, no właśnie właśnie to jest, to jest ciekawe, ty kupiłeś dla, dla Morza Czarnobyla ja po prostu kupiłem, bo chcia, chciałem zobaczyć jak ta oferta wygląda, to jest w ogóle fajne że na HBO GO można zobaczyć ofertę ich zanim się kupi abonament, bo na Netflixie niestety musisz, musisz kupić, żeby zobaczyć a tutaj znaczy, nie, nie, możesz nie, teraz nieprawdę że zupełnie, masz i tu i tu masz darmowy okres próbny, na miesiąc czy... ale ja nie mówię nie chodzi bez... o okresie próbnym, tylko że instaluję szapkę i przeglądasz po prostu na żywcze, dokładnie. co jest bez tworzenia dokładnie, to, to tak. to zwracam no. No, rzeczywiście jest, taka I, opcja. I, to jest i, i to jest dobre I to, i to jest naprawdę dobre bo wiesz, nie muszę się tu logować, podawać kart kredytowych nic, po prostu wchodzę, patrzę a dobra, fajne, chuj kupię e, i właśnie, właśnie tego nie ma aczkolwiek e, aplikacja działa chujowo. no strasznie, pod, fakty, pod względem Netflixa fakty, to jest, jest niepodobne jest, jest chujowa, ale jedną ma fajną rzecz yy, yy, oceny które zaczytuję, nie, nie użytkowników tam z HBO i z MDB tak. to, to się gdzieś tam to jest świetne. i, i tak. jest faktycznie yy, przyjemne, no niestety tam jakiejś super jakości nie uraczymy <śmiech> nic tam nie pójdzie nam w 4K czy, czy w HDR na razie na tym HBO ale materiału nie brakuje, kontentu na pewno, no jeżeli, jeżeli ktoś się bardzo, bardzo przyzwyczaił do Netflixa, to myślę, że, że mógłby rozważyć jakąś, jakiś okres przejściowy, może jedno na drugie zamienić, jeżeli nie chce koniecznie dokupować. Ale fajnie, no jest, to, ale fajnie jest to zrobione, że content, jeżeli chodzi o HBO GO i o Netflixa, to dużo rzeczy się aż tak mocno tam nie dubluje, wiesz, tak z tego co zauważyłem, to nie, bardzo fajnie się nie, uzupełniają nie, nie, nie, nie, nie. Te, dwie, te dwie aplikacje, nie? Tak, tak, tak. Ja w ogóle... Czy wy pamiętacie, jaka jest cena Netflixa, ale bez cebuli? Normalna? normalna 52,99. Na, Nie, na no cztery to, to, urządzenia da, w, z 4K z hdr -em. Tak, ale ja, ja mówię normalnie, jak użytkownik by sobie chciał kupić. Bo ma, mam wrażenie, że jest droższa i tak niż HBO. Znaczy jak? Normalnie? To zależy, czy weźmiesz w pojedynkę, czy na kilka osób. No, ale jest no, w droższa. pojedynkę. No jest mówię, droższa. pojedynkę. Jest droższa. Też mi się wydaje, że jest droższa. I powiem wam, że naprawdę mało od paru dni GO i oczywiście jest tam, jest tam to ślepnąc od światem. może sobie to obejrzeć, bo podobno dobre tam Grę o Tron to, to już w sumie skończyłem e, Właśnie billions właśnie fajnym serialem Czarnobyl, Billions, billions to akurat byłem na bieżąco wcześniej, ale jest tam, tam naprawdę dużo bardzo fajnych rzeczy Filmów eee, przede młodego wszystkim Sheld nie, nie, tych, nie tych Netflixowych jakichś realizacji, tylko po prostu filmów kinowych. Takich, które no, wspominałem, że, że co nie zdążyłem w zeszłym roku pójść do kina, to tam się pojawiało. No są na nie przedostatnie i właśnie dlatego, że, że w kinie byłem na bieżąco. No to Tomku? No, mówiłem, że, ten, że są na przykład przedostatni Avengersi. Jest, jest, teraz będzie ten Doom Patrol, co mnie zaciekawił w ogóle nie wiem, co Venom wchodzić. Tak, tak, tak. No to, to jest spoko ale ch ch chciałbym, chciałbym zadać wam takie pytanie bo jak wszedłem na zakładkę kids, bo tam macie te zakładki jest kids, jest dużo bardzo faj... Bar jest bardzo dużo bajek Disneya bardzo dużo i co, co myślicie o tym, kiedy Disney wejdzie ze swoim streamingiem czy to wszystko poleci z HBO bo jeżeli poleci, to dostaną w Pierdol, a chyba na to wskazuje, że powinno polecieć w końcu, nie? Ciężko, ciężko stwierdzić jaką będą mieli politykę, no trochę na pewno powycinają z tego i, i, i zostawią jakieś tam, wiesz, tylko yy, wycinki. Pytanie, wiesz, ile osób będzie faktycznie tego Disneya chciało kupować, no bo wiadomo, że za licencję do tych filmów oni też biorą kasę, tak? Pytanie, czy schować wszystko we własnej, wiesz, yy, na własnym portalu będzie bardziej się opłacało niż utrzymywanie tego, co, co w HBO już ma yy, ileś milionów subskrybentów, nie? A wiecie co, tak e, z tym Disneyem jest gadane już od dawna, dawna, dawna, że oni wiecie, jak pojawią się ze swoją aplikacją, to, to Jezus wszyscy ucierpią, bo tylko u nich będzie to, A tak naprawdę zobaczcie na Game Passa, teraz e, wyszło na jaw, że Game Pass będzie dostępny na PC-tach, no to... Mm, Wszyscy chcą, żeby ich aplikacja dotarła do jak największej ilości odbiorców, a moim zdaniem, takie taki aplikacje Disneya, no to na pierwszy rzut oka, no to będzie ok, ale oni stracą zasięg. Będą musieli ten zasięg wyciągnąć, sprzedając, takie jak Rafał powiedział, licencję do Netflixa, Amazona i HBO Go, no bo no inaczej no, sobie sami utną zasięgi, nie? Przynajmniej te filmy, które są najbardziej kasowe, jakieś tam wiesz, auta i tak dalej, one muszą być po prostu wszędzie i no kupują kasy za to gdzieś tam płacić, tak? Ym, a, a, ja a ja mam jeszcze... No mów, po, po, dobra, powiem mów. jedną rzecz, bo mm, być może ktoś ma taką sytuację ze słuchaczy. E, HBO GO się cechuje tym, że e, chociaż można od niedawna wykupić sobie ten abonament bez dostęp do tej usługi i nie posiadając żadnego abonamentu u, u operatora, tak jak było wcześniej, to już otwiera jakby ten rynek. Tak wciąż nie ma aplikacji na Android TV i jeżeli ktoś ma telewizor... Jak nie ma aplikacji na Android TV? No nie ma. No jak nie ma, a na czym ja oglądam? No dobrze na, na konsoli oglądasz. Znaczy, nie oglądam na telewizorze i mam w aplikację i Go. No dobra, masz u, ciebie na na Filipsie, Sony. u ciebie na u ciebie na Sony jest. Nie ja mówiłem o sytuacji Android TV w postaci ee, tych dostawek, TV boxów. A, no okej. Okay. Tam nie działa. Nie wiem, czy to jest związane z, z obsługą jakiejś yy, innej wersji, czy, czy po prostu, wiesz, pod te Philips zrobili coś, coś bardziej tam yy, się postarali. Być może ja nie sprawdzałem, może ona się pojawiła, wiesz, niedawno, no, miesiąc temu na pewno jej nie było jeszcze i raczej by się tam pojawiła gdzieś mi w sugerowanych aplikacjach. Yy, natomiast yy, korzystając z apki z telefonu, nie ma najmniejszego problemu, żeby bezpośrednio z HBO przesyłać za pośrednictwem yy, Chromecasta na telewizor, więc, więc obsługa mi Boxa tutaj w pełni pozwala z telefonu puszczać sobie HBO i to jest spoko, wygodne jak z pilota i jeżeli kogoś to gdzieś blokowało, to, to polecam takie rozwiązanie, jakby nie wiedział. No, no, ja mam akurat na konsoli HBO GO. U mnie to jest w ogóle śmieszna sytuacja, no tak, na konsoli bo konsoli w Anglii... Można mieć. Tak, wyobraźcie sobie, że w Anglii w ogóle nie ma HBO GO jest HBO Now ale HBO Now w teorii w Anglii też nie ma, tylko to jest brane ze Stanów więc w ogóle, żebym ja miał HBO GO to, to dosyć to musiałem trochę sobie przycebulić w pewien sposób, że musiałem sobie załatwić w jakiś tam sposób konto i dzięki temu mogłem w ogóle mieć to, bo wyobraźcie sobie, że ja nie mogę nawet kupić konta w Anglii e, polskie HBO nie? Jak, jak wejdę na przykład na Go.pl to chcę tam sobie kupić konto, kartą kredytową, coś tam, to, to w ogóle sorry, ale jesteś poza poza, poza Polską i niestety nie możesz. I mamy alpejskie rzeczy, oczywiście jakbym na przykład poprosił Rafała, Rafał weź mi tam podepnij jakąś kartę pod to, dwie dyszki, coś tam, zrób mi konto, login, hasło, to nie ma problemu, Rafał może mi to zrobić, ale jak ja chcę sobie to zrobić samemu, to muszę VPN użyć, żeby coś takiego zrobić, co jest dosyć słabe, aczkolwiek działa to naprawdę bardzo świetnie, ja w ogóle mam do was jeszcze takie pytanie, czy testowaliście jeszcze Amazon Prime'a w Polsce? Nie, to co, ja też próbowałem, próbowałem sobie to ogarnąć, tylko odbiłem się, bo z tego, co się skumałem, no to potrzebuje działać tak jak ty mówiłeś, przez VPN, bo jeżeli e, założę konto na Polskę, mhm. e, to, ja ten, to ja sobie tą aplikację włączam, mogę przeglądać zawartość, ale nie mogę niczego włączyć, bo piszę, że ta zawartość nie jest dostępna w swoim kraju, nie? Ale to poczekaj, bo z tego, co się orientuję, Amazon już powinien być w Polsce i to powinno działać dobrze w Polsce, w miarę. A p p p p pamiętasz, kiedy to ostatnio testowałeś, Tomku? No to na równi, na, na równi z HBO GO, jak instalowałem to. Od razu Amazon Prime sobie wziąłem, bo też wiedziałem, że tam jest parę fajnych seriali i no nie, nie, nie podołałem, tak? Aha, czyli ale nic Ci kompletnie nie działało na Polskę? Nie, nic nie mogłem włączyć, w Przecież... którym się usunąłem, nie? wyleciało Aha. z dysku. E, licencję, ale sz, szkoda, że nie... A, no dobra, najmniejsze to. E, no właśnie bym ciekaw, jak to tam działa, ale widzę, że nie działa, więc... No nie wiem, nie dowiemy się, no bo wiesz, jeżeli ja muszę walczyć z aplikacją, jeżeli ja muszę, wiesz, mieć mm -hmm. jakiś wyższy magistrat z tego, żeby włączyć jakiś serial, no to chyba to, to nie tą drogą, nie? Ta no tak, aplikacja tak, powinna tak. o mnie walczyć, a ja nie z aplikacją, no ale mniejsza zresztą, z tym. Zresztą ja powiem Wam szczerze, że liczbę jest świetnym, a, świetnym nie Netflixa i autentycznie macie jedno i drugie i dziękuję. Nie musicie nawet telewizji włączać, bo nie ma sensu. No chyba, że mecz oglądać albo wiadomości, żebyście oglądali. Ale jest po prostu konkret. Ja, ja patrzę na te HBO, tam jest naprawdę dużo filmów, Netflix ma dużo seriali, tam na HBO też są seriale. No po prostu to jest, to jest więcej nie, nie trzeba. No chyba, że na siłę, nie wikingów chcecie obejrzeć. Albo, albo coś tam innego, nie? No to ewentualnie możecie gdzieś tam szukać. Ale rewelacja. Dla mnie to, to te dwie usługi są zajebiste. Tomko. Dobra, a teraz tak, wszyscy językowi puryści, którzy słyszą, co my tutaj jak my mówimy sobie, wiesz, już wszystkie włosy z głowy wyrwali, to zrobię takie fajne, płynne przejście. HBO Go to jest praktycznie takie Nintendo Switch, nie? Bo jest uzupełnienie stacjonarnych konsol. E, mm. I zatrzymując się przy Nintendo Switchu, słuchajcie. M, ciekawa sytuacja. Na, na, na, na sklepiku od Switcha pojawia się wszystko. To już wiecie, od wielu odcinków, jak wam opowiadam, że tam jest taki bajzel gówno, że nie, nie można praktycznie niczego znaleźć. Sklep jest zalany pierdółkami, portami no, no ze smartfonów, tak, no tam po prostu ląduje wszystko. Od produkcji AAA po po po klikery no jakieś tam. E, I co ciekawe, tak jak wam zawsze mówiłem, że jeżeli chodzi o obniżki cen, to jeżeli chodzi o obniżki cen na Switchu jest ta obniżka odczuwalna mocniej, bo tam rzeczywiście są rabaty do 60-90% nawet. I niektóre takie mniejsze gierki możecie zakupić sobie za, za, za te 3-5-8 zł. Tylko, że to tu tu też się robi no, taka, taka śmieszna sprawa, bo robi się sklep w sklepie, nie? Obok tego głównego, główne, głównej strony, gdzie macie wszystkie aplikacje, to macie jeszcze taki dyskant, nie? Gdzie wchodzicie i macie przecenione tytuły. I tam to dopiero się zaczyna kurde śmietnik. Ludzie, co tam są za rzeczy? Ja mam screeny, wyślę, spróbuję na grupę też to umieścić. Tam mm. są produkcje po złoty 99. Nie, no tam no, no po prostu no większego bagna to ja nie widziałem nigdy. Zaraz złoty 99, tak? Tak, tam są takie gry, nie? I wiesz, możesz sobie zdobywać złote monetki, które działają jako rabat na przyszłe zakupy, więc praktycznie jak robisz normalne zakupy, to tam masz tam, tam, tam, tam 50, 70, tam wiesz, tam 200 tych monet, które możesz wymienić na zniżkę, więc możesz za darmo kupować sobie tytuły z tego, no, no, no, dyskountu. No, powiem wam tak, jeżeli to tak dalej będzie szło, to, to, to, to na Switchu się stanie drugi Steam, nie? Produkcje będą ginęły w zalewie tych po prostu główien, nie? A oprócz tego, że jest gówno na głównej, to jeszcze gówno w dyskouncie, w śmietniku obniżonej cenie jest, nie? Jestem, jestem tak z... No, powiem wam szczerze, że konsole już włożyłem do mojej gablotki, nie? Wiecie, byliście u mnie, jak ta gablotka wygląda <głos> eee, i tak. stwierdziłem, że ja pierdolę, nie eee. włączam tego switcha, już go chowam na wieki, nie? Eee, się, świat eee, No tak. No szkoda, szkoda, szkoda. Eee, ale to kompletnie nie, jest, nie jesteś w stanie wyhaczyć ta, za te dwa złote. A czyli no Więc wiesz możesz czy... fajne tytuły we, z, z, znaleźć, ale po co skoro ja mam wiesz, ja mam wszystkie konsole, które są, no to ja mogę sobie tą e, wersję lepszą, wyższej rozdzielczości, lepiej działającą ja kupić dobrze, na tak. normalną konsolę, nie? a na kibelku na to naprawdę no, nie potrzebuje aż takiej dużej konsoli, żeby tak długo grać. E, no tak. no ja jestem trochę zawiedziony, bo sami wiecie, wiecie, że oprócz tego Labo VR i, i tych no, niektórych produkcji typowo nintendowskich, <grym> no to Switch w tym drugim roku życia no, troszeczkę ucichło, nie? Strasznie. O Switchu już prawie nikt nie mówi, oprócz naj najtwardszych fanów Nintendo. Nie, nie, nie zauważyliście ten trend? No, może na 3 coś tam ruszy się, jak coś zapowiadają może ciekawego. No, zobaczymy, zobaczymy, ale jak na razie Switch trafił już kompletnie na półkę retro u mnie, nie? No, a z takich fajnych wiadomości, to na przykład Just Cause 4 dostał ostatnio e, fajną aktualizację. I co ciekawe, żyjemy w czasach, że gry po premierze mogą się całkowicie zmienić przez aktualizację no i to spotkało właśnie JazzCode czwórkę i powiem wam włączyłem tą grę po aktualizacji, w której zmieniono na przykład e, globalne oświetlenie, tak, całkowicie podmienili e, system jak się tam jak, jak działa światło i cień po prostu w grze i co sprawiło, że grafika się stała taka bardziej realistyczna i no fajnie to wygląda, śmiesznie, śmiesznie, że takie coś zrobili. Dodatkową rzeczą jaką zmienili, to zmienili ustawienia sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o zaciekłość i agresywność podczas puścigów i ogólnie podczas walki i konfrontacji, nie? I powiem wam, że naprawdę fajne, fajne akcje teraz można robić, bo przed aktualizacją to praktycznie jak się zaczynała jakaś jadka, jak wsiadliście w jakieś auto i zaczęliście ciekać, no to praktycznie gonili was przez te półtorej minuty i odpuszczali, a teraz macie pościgi rodem z, wiecie, z filmów akcji, ktoś was zajeżdża od boku, strzelają, próbują was staranować, no jest ciekawie i co jest śmieszne, że gry po premierze, no kiedy ta, ta Just Cause 4 miała premierę? Z Tam trzy minęły No coś takiego, nie? I wiecie, gra trafiła do Game Passa, trafiła do większej ilości ludzi. Troszeczkę ją podreperowali teraz tym patchem, i to no, naprawdę w ciekawych czasach żyjemy, nie? No, że gry dostają drugie życie. Nie kupować gier na premierę często. No, dokładnie, dokładnie. Tak samo zresztą było z Days Gone, bo tam też weszła aktualizacja, która sporo poprawiła. Krystian bardzo nie potrafił ostatnio powiedzieć, co, co tam się zmieniło, ale tych poprawek trochę było gdzieś, Tylko tam czytałem jakieś artykuły i, i mhm. ta aktualizacja też dużo wniosła do tego. Nie zauważyłem, no, ale niech będzie. Zresztą widzicie co się stało z No Man's Sky, nie? Tą grę cały czas ulepszają tak, tak. Nie i no, to cały przecież czas To jest czekał. zupełnie co innego. Ale Cały do, czekam Sky. na aktualizację VR, nie? Zresztą chyba wszyscy czekamy, za, za 200 zł, spokojnie, spokojnie. To będzie co, trochę co innego. E, no. E, Tomku, coś jeszcze? Nie no, generalnie to jest wszystko, co chciałem powiedzieć, bo przez tydzień nic się więcej nie stało. Bardzo dobrze. E, no to jedziemy z osobą, którą, którą ma na imię Rafał. Rafał, ale co mu się no cóż, no na pewno Blood and True weszło co prawda dopiero nie na premierę, a, a gdzieś tam dwa dni później I, i tak naprawdę dwie sesje mi się udało odbyć z tym tytułem przejdziemy na pewno do tego potem trochę, trochę głębiej jeżeli chodzi o jakieś inne gierki, no to dalej męczę Xboxa na, na różne tam możliwe sposoby Mogę dorzucić kilka słów do tego, co ostatnio mówiłem o Quantum's Break, bo niesamowicie się zawiodłem na tej grze na koniec. Nie wiem, czy Tomek tą grę ukończył, bo tak jak pojawiały mi się jakieś wybory i tak dalej, to, to gdzieś tam przy ostatnim porównaniu ze znajomymi e, gdzieś mi zniknął, więc więc być może to e, dlatego też nie skwitował tego ostatnio. Nie, ukończyłem, ukończyłem. Całą grę skończyłem. No to tam mogło coś nie, nie nadpisać. W każdym razie, e, przez całą grę jeżeli chodzi o linię fabularną, to, to mamy jednego złego gościa, który jest, znaczy no głównie jednego złego gościa, który jest bratem głównego bohatera, którym sterujemy. I on również ma moce, te związane ze, ze skakaniem w czasie, czy tam go zatrzymywaniem, te wszystkie specjalne umiejętności i wiadomo było, że na samym końcu będziemy mieli epicką walkę właśnie z tym braciszkiem i gra bardzo dosyć bardzo mocno jeszcze sygnalizowała, że czeka nas coś epickiego, takiego wiecie, naprawdę na, na, na, na mega dużym poziomie realizacji widowiskowości. Mieliśmy pod koniec gry kilka naprawdę fajnych jeszcze takich dobrze zorganizowanych i zaplanowanych killroomu, które, które się odróżniały trochę od tego, co było wcześniej. Wiecie, sceny typu, że, że, że robimy najpierw walkę z żołnierzami, którzy potrafią się poruszać, kiedy czas jest zamrożony i, i, i na przykład po skończeniu tej pierwszej fali czas się odmraża i, i walczymy jakby z całą resztą żołnierzy, którzy tych umiejętności nie mieli i byli zamrożeni przed chwilą. Co też jest swoją drogą głupie, bo takich zamrożonych nie możemy zastrzelić w czasie, kiedy biegamy sobie z tą pierwszą falą i tak jakby ich się pociski nie mają, co kompletnie jest bez sensu. No ale nieważne. Eee, I po tych kilku fajnych strzelankach na koniec, taki wiecie, typowo intensywny finał, mamy walkę z tym e, głównym bossem, która po prostu wygląda dosłownie w ten sposób, że on sobie wchodzi na jakiś balkon, e, napuszcza na nas pięciu żołnierzy w momencie, kiedy tam chwilę z nimi walczymy, to yy, zaczyna robić coś z cyklu, jakaś fala uderzeniowa, granat na pół pół planszy, na której jesteśmy i po prostu musimy spierdolić przed tym wybuchem. Jak spierdolimy, to on oczywiście będzie dyszał i stękał, że go boli bardzo, wiesz, że się bardzo dużego wysiłku podjął, aż nie strzelimy mu kulki w brzuch. I potem sytuacja się powtarza, czyli znowu na paru żołnierzy nas napuszcza i znowu strzela tym razem trzy wybuchy i to jest koniec całej walki, no bo drugą kulkę mu dajemy i już nie żyje koniec gry, dziękuję, do widzenia. Kurwa, to było takie po prostu marne w porównaniu do tego, co, co gdzieś tam się działo wcześniej i w odniesieniu do tego, że jakoś tam mieliśmy fabularnie wyjaśnione e, takie przejście jakby, kojarzycie z Metal Gear'a jak e, jedynki, Pewnie. trzeba było Pewnie. się e, przemieszczać korytarzem, w którym e, ileś tam czasu wcześniej był ninja i po prostu wszędzie leżały trupy, krew na ścianach. I tak dalej. To robiło wrażenie, to budowało klimat przed tą walką. Wiedzieliśmy, że zaraz będzie coś mega. I tutaj było podobnie, bo też przemieszczaliśmy się przez y, korytarze y, w czasie, kiedy czas był zamrożony i było widać ślady walki i po prostu y, zamrożonych tam gdzieś, wiecie, poprzewracanych czy w powietrzu wiszących y, ludzi, którym ktoś po prostu z mocami skopał dupę, czyli no, domyślnie to był ten nasz brat. I kurde, takie budowanie klimatu zostało tak na koniec zmarnowane, że, że to przekreśla w ogóle cały sens y, starania się w tej grze. No dobra, fajne były te strzelanki, ale na koniec taka szrama i minus, że, y, że się po prostu zwyczajnie wkurwiłem i, i nawet nie pomyślałem o tym, żeby jakieś trofea jeszcze wbijać, czy jakieś inne ścieżki odkrywać, tylko od razu to wyjebałem z dysku. No, to tyle, jeżeli chodzi o Quantum Break odpalałem jeszcze sobie Lego Batmana trójkę i, i sobie zacząłem w niego grać w sumie nawet nie wiem co jeszcze odpalałem Halo sobie pograłem i tak dalej i tak dalej takie wiecie nadrawiam sterocie no i mhm. gwoździem ekranu było odkurzenie oczywiście wiara tak? po, po, po kilku miesiącach przerwy no bo jednak tam troszeczkę troszeczkę się trzeba inaczej nastroić do tej gry na szczęście wszystko czekało grzecznie naładowane i działało bez problemu, a poza tym yy, poza tym chyba wszystko na bieżąco, no też też oglądałem trochę Czarnobyla, ale mniej niż Tomek, więc nie będę się dokładał, faktycznie fajnie ten serial jest zrealizowany różne inne jakieś takie dobrocie, ale to już nie traćmy na to czasu Okej, okay. <śmiech> dobra to w takim razie może teraz ja Chyba Ej, tylko zacznę czy... tylko cy... Ej, tak, tylko od serialu jeszcze Belania, aczkolwiek e, nagrywam go, Ej, jestem w trakcie młodego Sheldona i teraz, e, zaraz e, zacząłem ostatni sezon Gotam. Rafał e... Zacząłeś ostatnio co tam? Gotham? Nie, Gotham Obierzałeś, dawno może? temu przerwałem i, i nawet nie wiem co tam się teraz dzieje, bo, bo już yy, w trakcie kiedy zaczęły się robić te klimaty z przechodzeniem na, na Batmana przez młodego Brusa i, i takie już robienie z niego yy, no, no, sami wiemy kogo, tak? No to, to, to ja się wtedy od, odpiąłem od tematu, bo oni już tam przekoloryzowali po raz 50, przywracając do życia jakąś postać i, i to się wszystko taką gr groteskowe tak, tak, tak, zrobiło, tak. Bardzo eee, bardzo i powiem Ci, że ten piąty, no ostatni sezon, e, na szczęście e, ma e, połowę mniej odcinków niż normalne, więc, więc to dobrze. No, no powiem Ci, że jest źle, e, naprawdę jest źle, ja nie wiem, e, dopiero zacząłem. mam chyba trzy odcinki obejrzałem, ale w trzecim odcinku właśnie e, pojawia się Harley Quinn i jest dobra i przynajmniej coś się zaczyna działać. No serial ogólnie jest śre średni, słaby i, i, i nawet dla tej postaci nie opłaca się go dalej tam oglądać, ale przynajmniej jakieś światełko nadziei jest, że może ten piąty sezon jakiś jeszcze będzie w miarę. No bo Harlek Quinn jest fajna i, i tutaj jest zupełnie inna, zupełnie inna i, i też jest bardzo fajna. A do tylko to chciałem obejrzeć, że ten serial już zrobił się chujowy strasznie. A, a propos to, skoro jesteś przygotowany, co myślicie o wyborze nowego Batmana w postaci Pattinsona? No dla mnie bardzo no. do dobry wybór. Mówisz? Mówię. Dla mnie, w ogóle Patinson jest bardzo dobrym aktorem. Ja już pomijam te zmie zmierzchy, bo tam, to tam po prostu się wybił, ale ja oglądałem parę filmów z jego udziałem i on naprawdę jest bardzo dobrym aktorem. Eee, I ja, ja, ja tam się cieszę, że będzie nowym Batmanem. Chociaż e, e, w... Boże, no chyba wolałem Afleka, bo jest starszy, ale może po prostu chcą go odmłodzić i będzie on. Zresztą tam dużo rzeczy się zmienia u nich. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ciekawe, czy to znowu będzie Origins z powstawaniem Batmana, czy, czy, czy coś zrobią takiego właśnie w stylu afleka, że tam już, już był kozakiem. Mhm. I w sumie Originsy pasują, to zawsze jest jakieś fajne odświeżenie historii, no ale wiadomo, ile można. Ale tak, więc u mnie, u mnie jak najbardziej e, dla mnie w porządku. E, dobra, więc słuchajcie, poza serialami gram przede wszystkim standardowo w drodze do pracy na wicie sobie gram w Football Managera, bo jest tam taka możliwość. Poza tym, nie chciałem się, po tym jak zrecenzowałem Days Gone, odstawiłem go trochę, bo chciałem po prostu coś innego. i Odpaliłem sobie VR i na VR'ze pograłem dwie gry. Jedna gra to jest Until Down, czyli ten Rush of Blood. Gra za darmo w Plusie kiedyś tam była. E, czyli, czyli e, powiedzmy jakiś tam ala Zamek Strachów e, jesteśmy w wagoniku i strzelamy z wmówów do przeciwników, ząbiaków różnych że, rzeczy świnie, świnie wszędzie jumpscare'y, tego typu rzeczy e, muzyka taka, taka. No, no jak to w horrorze tego typu e, fajne, powiem wam, że świetnie się w to gra, szkoda tylko, że to krótkie jest, kurczę, zrobiłem chyba trzy plasze w godzinę i zostały mi trzy plasze. Eee, więc dwie godziny i po tytule, oczywiście można go tam maksować jakiś pierdololo robić eee, powiem wam, że fajnie się gra o tyle, że tam samo strzelanie i, i to, że tam jakieś jumpskery czy coś, no, no to, ta, to to jest na pewno fajne, ale, ale my jedziemy tym wagonikiem cały czas i czasami je lecimy w dół, w górę i po prostu to tam no to trochę odczuwa się na tym wiarze, tak eee, więc to jest fajne eee, dlatego to mi się podoba eee, i słuchajcie, odpaliłem jeszcze jedną grę na wiarze, nazywa się Raw Data i, i, i sobie to odpaliłem na VRze. słuchajcie to, to jest gra, w której wybieram jedną z czterech postaci postaci, które mają różne, różne ory, oręż czyli mamy tam, wiem, że mamy łuk shotgun, pistolet, a i miecz i czy tam jakąś katanę i słuchajcie, mamy powiedzmy, nie wiem ile tam jest tych epizodów powiedzmy, że 12, 10 albo 12 wchodzimy, chwilę tylko w to pograłem ale wchodzimy do, do, do pierwszego obszaru w po prostu w... odpala się tam jakiś czas wychodzą potwory tutaj roboty i trzeba je tam zabić w jakiś sposób na tym VR -ze. one idą dosyć powoli do ciebie powoli do ciebie strzelają i po prostu mając jakąś tam tą postać wybierasz sobie bronie ja sobie wziąłem shotgun bo, bo tak fajnie mi się nim grało i po prostu do nich strzelasz E, ogólnie tytuł wszyscy chwalą, e, bo ma takie elementy, które, które są naprawdę e, fajne i dobre, ale no na razie nie pograłem zbyt długo w to, żeby czuć taką swobodę w kierowaniu dwoma mówami, jako poruszaniem się, rozglądaniem i szybkim napierdalaniem w stwory. To jest jeszcze trudne do zrobienia na takim otwartym obszarze i powiem wam, że miałem takie momenty, w którym przez pierdolone sterowanie nie mogłem czegoś zrobić i strasznie mnie to irytowało, chociaż, chociaż wydawało mi się, że robiłem to najszybciej jak potrafię muszę jeszcze w to pograć, oczywiście wydaje mi się że katana będzie taką bronią najłatwiejszą tak? bo jeżeli na przykład jakiegoś reloada muszę zrobić, muszę się cofnąć na mówię czy coś to nie jest to takie intuicyjne a, a jednak katane, mając po prostu katanę i napierdalając nią jest to lepsze, fajniejsi i tak dalej zresztą musicie sobie wyobrazić jak jednym mówiłem cofacie, cofacie się będąc twarzą do przeciwnika i próbujecie do niego strzelać jak w dumie albo w jakiejś takiej innej grze więc um, no mówię jeszcze muszę w to pograć, gra ma potencjał ale, ale nie wiem czy na Playstation, ze względu właśnie na to że na PC macie tą opcję że można grać kooperację online co jest rewelacją na PS4 no niestety nie można, na PlayStation VR nie można i to na pewno i to na pewno e, jedno oczko, jak nie dwa poszłyby do góry, jeżeli byłaby taka możliwość, bo po prostu tam brakuje tej kooperacji wspólnej e, no szczególnie, że to jest VR, że, że jednak te poruszanie nie jest do końca tak precyzyjne jak być powinno, przynajmniej, przynajmniej w tej grze e, i jeszcze zobaczę, dam szansę temu tytułowi może coś tam się w nim urodzi aczkolwiek e, Póki co nie polecam Póki co nie, nie polecam, bo Bo miałem pewno ale do tego I słuchajcie, i tak sobie jeszcze z Days zgona Olałem troszeczkę I odpaliłem sobie Jurassic World Evolution Długo nie będę o tym mówił, bo na razie nie chcę Zostawiam może to na jakiś odcinek, żeby to Bardziej przetestować Bardziej zrecensować I wam powiedzieć o tym tytule Ale Ja ale... całą grę ukończyłem, nie? A ty już ca ca ca ca cały zrobiłeś, tak? No już to bardzo dawno. Na A -a. premierę miałem tą grę. Okej, okay. no rozumiem. Ale wtedy z nami nie nagrywałeś, więc to nie, nie ma żadnego znaczenia. No, dlatego się przygotuj, będę cię sprawdzać. Okej, okay, dobra, no to ja się, ja się przygotuję. Słuchajcie, no i Frontier, e, zespół, który lubię, zrobił Planet Castera, zrobił jakiś tam stary Rory Castery z kimś tam jeszcze, zanim jeszcze robili. Słuchajcie, no zrobił ten park jurajski, na, na początku, na razie mi się gra w to dosyć przyjemnie. Eee, fajnie się tworzy te dinozaury, bo tam macie jakieś różne geny, nie geny, możecie sobie je tworzyć eee, faktem jest, że, że no najpierw musicie zdobyć tam jakieś skamieliny, że, żeby ogarnąć sobie to wszystko że, żeby żeby, że tak powiem, pobrać genom z tych skamielinów ska, skamielin, które odkryjecie w całym świecie i tak wam powstaje Triceratops eee, sum, Suma summarum jest to dosyć fajna strategia, na razie fajnie z nią spędzam czas, zobaczę co będzie dalej no Tomek, Tomek, czyli Tomek tam jest chyba, tam są chyba sześć map jest chyba, tak? Tak, kończysz na tej, na tej sławnej wyspie z pieszego, pieszego jurejskiego parku. Mhm. Eee, powiem wam, że w tym tytule oczywiście zarządzanie parkiem i tak dalej, ludzie przychodzą i oglądają dinozaury, różne takie rzeczy. Fajne jest to, że tam głosy podkładają prawdziwi aktorzy, którzy którzy brali udział w jurajskich parkach tych ostatnich. Więc to jest fajne. Na razie jest to dosyć fajny, miły i przyjemny tytuł. Zobaczymy jak będzie dalej. Czkolwiek już zauważyłem pewne, pewne momenty dłużenia mi się w nim, ale, ale dam jeszcze szansę. Lubię te studio, bo zapowiedzieli nowe Zo Tycon i to może być sztos i ja się nie mogę doczekać, bo ja, ja lubię tego typu rzeczy, a to jest dobre studio, oni wiedzą co robić, więc ten e, więc zaczymy i o, o Jurajskim Parku na pewno sobie pogadamy gdzieś tam w przyszłości e, no to tyle, S e, słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem, że standardowo w tych Hyde parkach jest jeszcze coś takiego, że jest takie pytanie, nie? Pytanie takie z dupy. Ja mam takie pytanie. Ja zadawam wam to pytanie, wy na nie odpowiecie. Ale żeby, żeby było łatwiej, bo to ja mam to pytanie, to ja odpowiem na nie pierwszy. Więc słuchajcie, pytanie będzie brzmiało. Jaką grę byście wzięli na bezludną wyspę? Słuchajcie, ja pierwszy odpowiem na to pytanie. Ja bym z tego, co tak sobie pomyślałem teraz, ja bym sobie reddę da dwójkę. Ze względu na to, że E, gra była zajebista. Jak grałem w nią tak po tych, po tych e, nastu 10 godzinach była zajebista, wiele do zrobienia e, i wiem, że na pewno byłoby to świetne i na pewno bym się w to świetnie bawił. E, ale, ale poza tym mam multi, i wiem, że w multi bym sobie jeszcze pograł. Oczywiście, e, Myślisz, zakładając, że żeby w Internet. Był internet. Tak, no ale zakładamy, że jest internet. Zakładamy, że jest internet, bo gdyby nie, to bym wziął Wiedźmina, ale Wiedźmin w końcu bym się skończył i w końcu bym go przeszedł i by było koniec. A tu mam dalej możliwość grania w ten tytuł online, więc dlatego wybrałbym Red Deada, a nie Wieszka. Eee, Tomku? Słuchaj, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie mam jednej takiej gry, w którą bym chciał grać do końca życia i, i, i, i w żadną inną. No, na pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to tu możecie się zdziwić, ale na przykład Elite Dangerous, tak? A, no e... tak. Nie, no, to mnie, to, mnie nie, to mnie nie dziwi, bo odkrywasz te nowe galaktyki. Tak, więc. bo to jest gra, w którą praktycznie można grać w nieskończoność, ponieważ mamy tam praktycznie cały wszechświat, cały kosmos. Ehm, ta gra cały czas jest update'owana, dochodzą nowe sezony, cały czas czekam na, na moment, kiedy, kiedy dojdzie element, że będzie można lądować na planetach z atmosferą, że będzie można chodzić na tych planetach, poruszać się w trybie FPP no i myślę, że chyba jak na Bezludną Wyspę i bym miał połączenie z internetem, to by była jedna z głównych gier, które miałbym w mojej, moim plecaku, tak no bo Elite Dangerous, no to sami wiecie, jak recenzowałem kiedyś na, na odcinku ja w tą grę wbiłem no, tak, niesamowitą tak, tak. ilość godzin i, i powiem wam szczerze mój ASP Explorer cały czas jest na, na krańcach galaktyki, dawno temu jeszcze nie odpalany i cały czas czeka na mnie, żeby powrócić, to chyba to e, Rafale, co by było u ciebie? Ja się tutaj między dwoma opcjami będę yy, zastanawiał, bo z jednej strony wziąłbym Forze yy, Horizona. Z uwagi na to, że, że no faktycznie no może ta mapa nie jest ogromna, ale jest co robić i za każdym razem jak jak odpalam ten tytuł, to wsiąkam na parę dni i zaczynam robić jakieś te aktywności, które oni co, co tydzień wrzucają nowe, bo tam się te sezony zmieniają, więc yy, to, to jest faktycznie dobry, <śmiech> dobry pomysł, dobry klimat, żeby utrzymać jakąś jakość tego tytułu. Yy, ale ale chyba miałbym coś lepszego i, i to by było GTA 5. Też o tym myślałem, wiesz, ale tak się wahałem. Biorąc pod uwagę to, ile ta gra po prostu dostała możliwości, opcji różnych trybów, aktualizacji i tak naprawdę stała się dziesiątkami innych gier, wykorzystując ten cały świat i silnik, a, a dodatkowo ten świat jest też yy, bądź co bądź, yy, bardzo duży. No to, to myślę, żeby się nigdy nie znudziła, że można tam po prostu by yy, mając dostęp do sieci robić yy, w nieskończoność pewne, pewne tam rzeczy I, i to byłby dobry wybór. Mm. E, no a, to, a, a no? to tak to ty Christian redet Redemption 2 ja Elite Dangerous Rafał Geta 5 a teraz czekamy na komentarze od słuchaczy jestem ciekaw jakie, jakie tytuły się pojawią w komentarzach, bo myślę na pewno że nas zaskoczycie i to niejednokrotnie więc myślę, że to jest fajny materiał Siesz, Ja, ja znam, osoby, znam osoby, które mają y, playaka i tylko i wyłącznie FIFA i, i Podejrzewam, że jedyną rzeczą, która by mogła blokować ich przed takim wyborem jest, że nie mają co roku nowej wersji, tylko, tylko że trzeba po prostu cały czas grać w to samo, ale faktycznie, no, zakrywają się tylko w Fifę. albo innego multiplayera w postaci, na przykład czołgów, tak? I, I wciąż mam jednego znajomego, pozdrawiam serdecznie, który od kiedy kupił synowi konsolę, gra tylko i wyłącznie w czołgi, jest tam gdzieś bardzo wysoko i czołgi, czołgi, czołgi, czołgi się po prostu wiesz... Mhm. To, to, poza to, to, Platyną, poza to wszystkim. Jest. To, to tak, jest taka wśród, gra. Wśród, wśród... No tak, tak. ale to w ogóle łatwo by było powiedzieć właśnie o grach MMO. Tak? W większości gier MMO. Bo no to, to prawda. To, to stanowi to, to, jakiś tam... Tak. Stanowi. Słuchajcie, to właśnie o to mi chodziło. Bardzo dobrze wyszliście z tego pytania. Słuchajcie, ja jeszcze ostatnio... Zanim już skończę swój hard, go w sumie skończyłem, ale jeszcze sobie coś przypomniałem. E, ostatnio wszedłem w czarną strefę, znowu. E, wypłynęłem na morze. Wypłynęłem na morze i słuchajcie, odkryłem pewną rzecz, e, którą nawet nie wiedziałem, że istnieje. E, Tomku, e, powiedz mi, czy pamiętasz jaką masz aktualizację w konsoli, która nazywa się PlayStation Vita? Jaką masz ostatnią aktualizację w swojej konsoli? Znaczy aktualizację jaką mam, to mam tą, która jest potrzebna do, do soft modowania konsoli, mam też już wgraną e, Ape Escape, żeby to wykonać, o czym pewnie zaraz powiesz, e, tak samo na PlayStation TV. E, poczekaj, Ape Escape, e, znaczy chodziło mi o coś innego ogólnie. Znaczy, żeby rozblokować konsolę potrzebujesz jedną z trzech gier. E, Ape Escape jest za darmo dostępna jako demówka, musi być to PlayStation Minis i w tym momencie jak jesteś na 3.7.0 softie to możesz sobie rozblokować konsolę, wgrać tam Henkaku czy coś innego podobnego do tego i dzięki temu będę mógł sobie w końcu włączyć mojego ukochanego Xenogirsa Aha. Znaczy wiesz co to ja, ja, ja słyszałem troszeczkę o innej opcji. E, nie wiem czy słyszałeś o czymś co nazywa się Henkaku No właśnie powiedziałem to. Aha, czyli, czyli powiedziałeś o czymś innym, ale nie no tak bo. Słuchasz. Nie, no powiedziałeś o jakimś coś tam, to, że ple, ple, dobra, no nieważne. Ale e, jest napisane, że nie możesz to, tego robić na, e, na aktualizacji powyżej 3.60. A tu już masz stare, stare, stare wiadomości. Już jest oficjalnie od jakiegoś półtora, jak nie dwóch tygodni, dostępna, dostępny soft mod na softach 3,70. Ale super. No, e, super, nie super. E, słuchajcie, no, no właśnie, Wita so, e, e, została już dawno złamana, ale już to wchodzi do nas, już widziałem jakieś e, rzeczy, że można po prostu instalować sobie na WITE wszystko z darmo. I powiem wszystko. wam szczerze, może, możecie, możecie, wiecie, nasi słuchacze mogą teraz trochę mieć niesmak, ale ja się cieszę, ale... że, że Vita jest tak bardzo już rozblokowana i można wszystko z nią zrobić, bo to naprawdę znaczy... jest kawał kapitalnej konsoli, kawału zajebistego urządzenia eee, i myślę, że da to drugie życie tej konsoli, której się je, te życie się jej jak najbardziej należy, nie? więc moje zdanie jest takie, że e, wszelkiego rodzaju e, homebrew na tej konsoli e, i Należy się tej konsoli, tak? No po prostu, żeby tak szybko nie odeszło zapomnienie. zapomnienia. Mm. Proponuję, jeżeli, jeżeli słyszycie to, to kupcie sobie WITE, ponieważ będziecie mieli sprzęt, sprzęt z nie, nieograniczoną ilością gier. Z, tak, i to chciałem powiedzieć. Dobra, słuchajcie, w takim razie Tomku, musisz mi wszystko wysłać na ten temat. Słuchajcie, przechodzimy do wiadomości i co się wydarzyło ostatnio, w ostatnim tygodniu? Ktoś chce coś powiedzieć? No cóż, no Game Pass na PC-ty to, to, to chyba pierwsza taka informacja z tego tygodnia, która Ej. gdzieś tam się wychyla. No, no, no. no. Ja, ja w Ale w ogóle... to nie będzie... To no. nie będzie ta sama, yy, ta sama, yy, na, biblioteka. Boże. Biblioteka tytułów dokładnie, więc na pewno się w dużej części chociażby tytuły ekskluzywne od, od tych studiów Microsoftu to się będą pokrywały, ale, ale na pewno siłą rzeczy no, nie mogą y, tytułów, które wychodziły tylko na konsole, na przykład puścić na PC, więc będą coś tam musieli pokombinować. Y, y, tak samo w drugą stronę, jeżeli chodzi o jakieś tam RTS-y, strategie, są, są takie rzeczy, które y, y, będzie trzeba po prostu wypiąć na stałe ze, ze Steama i Game Passem Używać, ale to, to dobrze, że się gdzieś tam ta usługa rozwija. Ja nie mam mhm. nic przeciwko temu. E, to ja jeszcze powiem, że wyszła Ghost Recon. E, e, nowy Ghost Recon, Break, Breakdown. No bo się wydaje, że nazywa Break, Breakpoint. breakpoint. E, I słuchajcie, e, miałem do tego pasa. Ale nie mi się z niego skorzystać. Dzisiaj chyba ta beta się kończy w ogóle. Ale e, po opiniach e, znanych e, będzie w porządku. Bez szału. I powiem Wam, że gra jest ostro zabagowana. E, a tu do premiery zostało. Nie, no jeszcze trochę chłopaki mają około 5 miesięcy 4, 5, 5, więc. Jeszcze chłopaki trochę mają aczkolwiek gra jest ostro zabagowana. E, no i zobaczymy, jak wyjdzie. E, to tak, to właśnie była ta beta. I chciałem jeszcze powiedzieć o czymś, jeszcze jednym. No i oczywiście pokazali nowego Modern Warfare'a, eee, czyli, czyli resetujemy cykl, eee, od nowa, nie wiem na chuj, nie wiem po co to, no ale niech, niech się już tak nazywa. Szkoda, szkoda, że się tak nazywa. Wiemy, że nie będzie żadnych zombiaków w tym tytule, no i wiemy, że będzie coś takiego, co jest dzisiaj trochę passe. Czyli kampania. E, więc e, no, zobaczymy. E, zobaczymy jak to wyjdzie. Wiesz dlaczego oni zrobić, znaczy wykorzystali to? Nie do końca zostało powiedziane, że to będzie reset. Będzie nowa historia na pewno. No, no, no. E, ale nie wiem, czy reset jest, jest właściwym słowem. Na pewno no nie dobra. ma e, nazwy w tytule w postaci Modern Warfare 4. Bo to powinna być czwórka. Mhm. E, ale wydaje mi się, że kwestia z tą czwórką yy, wynika z tego, że pierwszy Modern Warfare miał w tytule czwórkę po Call of Duty. Czyli było Call of Duty 4 Modern Warfare, a teraz by było Call of Duty Modern Warfare 4. I tak naprawdę to jest już totalnie z czapy, więc lepiej chyba zaorać te cyferki i zrobić Modern Warfare. Jeżeli chcą w tym klimacie akurat to utrzymać i, i odnieść się do tej jakby... Yy, części serii, no do czego mają prawo, no bo ona w sumie chyba słusznie jest uznawana za, za, za najciekawszą, najlepszą i tutaj też postawienie na tą linię fabularną e, w dużej mierze mnie, mnie interesuje i to może być pierwszy kod od dawna, który, który na tyle mnie zainteresuje faktycznie, że po niego sięgnę. Dokładnie tak. Słuchajcie, ja jeszcze chcę powiedzieć o dwóch takich fajnych rzeczach. Pierwsza rzecz to, nie wiem czy widzieliście, co Netflix nam zaraz zapoda. Oczywiście jest Black Mirror w przyszłym tygodniu, w sumie nie mogę się doczekać, bo to jest jednak serial, który, który, który jest zajebisty, zawsze jest zajebisty. I nowy sezon właśnie powstaje, bodajże czwarty już, czwarty chyba, czy piąty nawet, będzie w przyszłym tygodniu, ale nie wiem czy widzieliście zapowiedź ciemnego kryształu to będzie serial na podstawie jakiegoś tam, jakiejś tam książki w ogóle stary film był, e, w, w, z 1982 roku na ten temat słuchajcie, zobaczcie sobie ten trailer on trwa dwie minuty, wpiszcie sobie ciemny kryształ, czas buntu zobaczcie jak to kurwa będzie zajebiście wyglądało jeżeli to będzie seria na Netflixie z Netflixa to, no nie wiem no, to wygląda na produkcję, która wygląda najlepiej ze wszystkiego co ma Netflix chodzi mi o, o efekty wygląda no, to za... Czyli, czyli też będzie miało zakończenie z dupy, nie? No, tak jak produkcje Netflixa mają w zwyczaju. No, to no. To no, tak, tak, tak, ale, ale a nie, ale ale powiem wam, że, że że zajebiście to wygląda, że zdziwiłem się, ja myślałem, że w ogóle to jest na początku film, a to, jest, to jeszcze ma być serial, to w ogóle mindfuck, eee, no i kurczę, Netflix na, na pewno wpompuje w ten tytuł ostro, więc e, zobaczcie sobie, bo moim zdaniem warto, ja na to czekam jak najbardziej i słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy właśnie będąc już w Netflixie że mój kraj, w którym mieszkam jest pierwszym w którym podnoszą cenę Netflixa w większości podnoszą dwa funty na każdym abonamencie to w jednym abonamencie wyjdzie 20% więcej, ale na przykład w innym wyjdzie około 30% więcej nie wiem, czy jakbyście odnieśli się do sytuacji, w której płacicie wiadomo, że, że cebula 52 na 4, ale ale co yy, tam się stanie jak 20 czy 30% więcej beś, będziecie płacić za Netflixa, jak to się tam u Was odbije, czy będziecie dalej zainteresowani, czy nie. Powiem Wam, że Netflix ma na, te, na naprawdę już tego tego jest tak dużo, jest tak dużo premier, że moim zdaniem powinni trochę zwolnić, yy, bo jest tego za dużo, po prostu jest tego za dużo i już, już ja czuję przesyt, bo ja zaczynam coś i po dwóch tygodniach wyj wyjdzie jakiś dobry serial i i ledwo jeszcze tego nie skończyłem. Wchodzi już kolejny. I za dwa tygodnie wiem, że wyjdzie jeszcze kolejny. Jest tego dla mnie za dużo. A HBO zaczynam ogarniać, więc... E, dla mnie jest tego za dużo. Mm, ja się uspokoję. No i tam jakiś tam o plusie się mówi, że idzie do góry. E, cena idzie do góry. Ale to tylko ten miesięczny, więc ja mam to w dupie. E, dobra. E, jeszcze coś macie z wiadomości? Czy lecimy dalej? Dobra. Je, ja mam newsa. To jest ukradzione z, z, ze strony ustatkowani gracze od Karola Antczaka. Aha, to Wam wysłałem zresztą dzisiaj. Tak? tak, i słuchajcie, to, to, to jest fake, to jest fake, ale ta historia mnie tak urzekła, że muszę ją tutaj przeczytać na nagraniu, bo jest genialna po prostu i, i powiem Wam szczerze, że to jest troszeczkę ziarnka prawdy w tym, sądząc po tym, jakiej Kojima ma jazdy w grach, nie? Generalnie to jest geneza Death Stranding, jak powstało, więc usiądźcie i słuchajcie. Jakiś czas temu Kojima udzielił ciekawego wywiadu na temat Death Stranding i jego genezy. Czy wiecie, że po wylaniu z Konami Kojima miał problemy finansowe? Musiał znaleźć zajęcie dorywcze, by mieć pieniądze na czynsz i jedzenie. Co prawda rozmawiał z Sony i było jakieś, jakieś tam zainteresowanie, nic pewnego i bez wypłat pieniędzy, szukając dorywczego zajęcia zatrudnił się w Uber Eats. I dowodził jedzenie. Pewnego razu był u Normana Ridusa na chacie i ten zaproponował upiększyć dzień, zarzucając kwasa. W środku fazy, a mieli niezłą jazdę z noworodkami, duchami i w ogóle, do Kodzimy przyszło zlecenie Zubera. Wsiedli więc z Normanem i pojechali po żarcie. Istne Kodzima Production parano. Ostatecznie wylądowali u Maca Michelsena, który składał to zamówienie Zuberka. Jak zobaczył, jacy są porobieni, zapytał Kodzimy, czy to na potrzeby nowej gry i że jak mają takie, Zackie klimaty, to chcę dołączyć do przedsięwzięcia. I nagle w głowie Hideo powstała myśl, żeby zrobić grę z Ubera, LSD. I tak powstało Deck Stranding. Więc, no, mówię wam, to jest fake, ale to brzmi jak po prostu scenariusz na jakiś genialny film, nie? On byłby do tego zdolny. No. No ale dobrze, przynajmniej zobaczymy to na tej generacji. Mamy już potwierdzenie, tak? A propos, a propos Death Stranding, to jest też ważne, że, że wiemy, że ta gra wyjdzie już już niebawem i, i na czwóreczkę, tak? No jest ośmiominutowy zwiastun, ale nie włączam, bo nie chcę sobie psuć nawet, nawet w najmniejszy sposób, wiecie, żadnego najmniejszego fabularnego spoilera, niczego. Ja chcę na czysto wejść w tą grę. Ale to kupujesz ją na premierę? No to jest Hideo Kojima, człowieku. Rafał? Ty też? Słuchaj, no, jak metal gira piątkę. Aha, ale, ale. Aha, aha. Po, Pomimo tego, że to. Bo. A do, to dobrze, to, to, to ja tylko się spytam, ale wy oglądaliście ten gameplay? No nie, właśnie mówię ci, że te wszystkie materiały przed tym 8 trailerem oglądałem, wiesz, ten, ten symulatora dhl a gdzie będziesz chodzić z plecakiem. No, a czy widziałeś to? Nie jest tak, tak, ja jestem świadomy tego, ale to 8-minutowego zwiastu na czyli, tego, aha. nie widziałem i nie chcę go oglądać, bo podobno tam się strogo dzieje, nie? Ej, ale to, to, to, to ja tylko powiem jako, jako nie, nie fan jego, czy e, na przykład nie wiem, Metal Gear Solid 5, ma, ma jakieś mindfucking? No oczywiście, no cały odcinek o tym robiliśmy. No czy tak, tak, tak, ale ale są to takie faktycznie majtwaki, że myślicie sobie o, Boże, ale ten koleżka, który zrobił tę grę jest zajebisty na <głos》> cały widać, finał gry jest taki, który no, ci no tak, rozpierdał. ale widać troszeczkę, że, że no to nie był taki czysty hideo, jaki, jaki, jaki był zawsze i że tutaj ta, rzeczywiście nie, nie dali, mu, się nie dali mu popłynąć, Homonto no, tam było, wiesz. Dokładnie, bo jakby popłynął to MGS5 byłby piękny, ale no niestety troszeczkę go na smyczy mieli. Mhm. E... No jest tona materiałów, które pokazują, że ta gra była niedokończona i ile jeszcze mieli tak naprawdę opcji do zrobienia, no niestety. Mhm. Okej, okay, dobra, to tylko to chciałem wiedzieć. Dobra, więc słuchajcie, jeszcze jakieś newsy? Czy przechodzimy dalej? do, no, Czy dalej? Nie, ja nie myślę, że można lecieć. W sumie nagrywaliśmy tydzień temu, więc wiele się w sumie nie wydarzyło. Dobra, więc słuchajcie, więc przechodzimy do naszego ulubionego gącika, jakim jest sprzedaż. Sprzedaż jest z poniedziałku. Więcej nie mieliśmy. Słuchajcie, pierwsze miejsce miał Team Sonic Racing. Drugie miejsce jest, ma Days Gone, trzecie miejsce to FIFA 19, czwarty jest drugi Rage, piąte miejsce ma Red Dead Redemption 2, szóste to jest The Division, druga część, siódme miejsce ma Mortal Kombat 11, ósmy to jest Mario Kart 8 Deluxe, dziewiąte jest GTA 5 i dziesiąta jest Forza Horizon 4. Słuchajcie, e, Sonica, Team Sonic Racing, powiem wam, żebym pograł Forza. Forza to... Horizon na jaką konsolę? W się sensie na Xboxe czy na pc -towo? Może w ten sposób? To jest to, tylko konsolowy? To jest, to jest wszystko. To jest wszystko. Ale. Pudełko. Ale pudełko. Pudełko, tak. Nie mam pojęcia, co robi tam Forza. Przecież każdy w to gra przez Game Passa za 3 złote No ale dobra, nieważne. Może i tak. Nie mam pojęcia też co robi, ale, ale może po prostu jakieś promocje wyszły na Xboxa po, po 5 funtów pudełko. Po, po albo dzisiaj. liczą te ilości, które sprzedali razem z konsolami. O, albo, o, albo, albo może. Praktycznie... To, to najprędzej, bo praktycznie wszystkie Xboxy mają y, Forza Plus jakąś inną grę. Widzisz. i widzisz i dlatego to miałoby wszystko sens. E, tak, więc e, słuchajcie, tak, no ten e, Team Sonic Racing, e, powiem wam, że chujowo trafi z tym, że zaraz będzie crash. E, crash chyba za, za ile? Za 2-3 tygodnie chyba, nie? No właśnie dobrze trafił, bo jeszcze teraz na, na, na szybkości coś tam się, wiesz, podzieje, nie? I, i zobacz, że ma tą miejscówę pierwszą. Tak? No to tak sam raz tak, te tak. 3-4 tygodnie, wiesz, żeby, żeby zdobyć. Ale tak jak ci powiedziałem, no to jest gra nastawiona na zespołową jazdę i, i myślę, że jak ktoś nie jest tak stricte nakręcony, że crash bo crash, nie, no no. to to tak naprawdę to nie jest wcale zły wybór. Ja jeszcze tak. No se w crashu no. rozgrywki nie zmienili tak bardzo. To, to jest port, więc tutaj masz remake, ale, ale nic nowego, nie? Ja jeszcze, ja, jeszcze, ja jeszcze sobie pomyślałem, że w ogóle z premierą tego Team Sonic Racing mogliby poczekać do premiery filmu. Czy widzieliście zapowiedź filmu Sonic? Ale jakby czekali, to by się obstrali, bo film już został y, przesunięty o parę miesięcy, bo będą poprawki wprowadzali w mordzie tego jeżera. No, ale ale powiem wam, że zj zjebali trochę z tą mordą. Naprawdę. Zjebali, no, ale wiesz, ale, A, ale jak to, wiesz jakie to są piękne czasy, że oni, wiesz, y, potrafią spaczować cały film, bo mają komputerki i nie podoba nam się wam się główna postać? No, spoko, to przerobimy, to poczekajcie jeszcze trzy miesiące. No, no, no, to tak, tak, tak. No cóż, zobaczymy. Więc Sonic ma pierwsze miejsce i słuchajcie, jedziemy do naszego głównego tematu gry, gry, do naszego głównego tematu, czyli gra Blood and True. Słuchajcie, oboje graliście, oboje macie. Powiedzcie mi, czy to jest, czy to może być system seller PlayStation VR? I tak i nie. Ale zaczniemy może od tego, dlaczego moim zdaniem to może być system celu dla całego PlayStation VR. Tak. Rafał, ty mówiłeś, że ty jesteś jakoś na początku, tak? czyli, czyli parę misji dopiero ogarnięte. Parę misji, owszem, no, no, gra jest jakby... Ja, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Rafał ma parę misji, czyli praktycznie już jest na końcu. Właśnie tutaj się zdziwię, bo... bo to Pięć, jest 5-6 godzin, tak? Cała gierka tak, generalnie tak, zajmuje, bo... ja mhm. poświęciłem jej około dwóch, no to, to tyle mogę powiedzieć. No, generalnie to jest naj, najfajniejsze zaskoczenie, jak zaczynacie grać w tą grę. Eee, zaczyna się akcja, coś tam fabularnie, coś tam zaczynacie strzelać, coś tam uciekacie samochodem, coś tam macie kadr scenkę, coś tam się dzieje eee, i w momencie, kiedy myślicie, no w sumie to nawet długa jest ta gra, dopiero zaczynają się napisy początkowe, nie? Więc y, większość o, produkcji o, na VR, o. w momencie, kiedy wy już czujecie, że byście kończyli tą grę, tak o. naprawdę krew i prawda dopiero się rozpoczyna, nie? W stylu tak, Assassin's Creed. wejściówka jest fajna, robi wrażenie, to jest taka retrospekcja i, i całkiem taka długa misja, która zahacza w sumie o y, większość mechanik, które są w tej grze. Yy, czyli daje ci od razu wycisk cały, jeżeli chodzi o, o właśnie, no, w sumie to podobnie do dużych tytułów, czyli od razu z jakimś tam większym arsenałem, yy, właśnie z tym pościgiem i, i dopiero się potem odpala yy, z napisami, wiesz, wejściowymi przerywnik. Tym bardziej fajnie od razu wiadomo, co, co odpalić, nie? Jeżeli chodzi o pierwszą misję, że nie ma jakiegoś takiego, wiesz, głupiego samouczka, który nie wiadomo jak wyciąga. Yy, no ale jeżeli chodzi o technikalia, Poniekąd je poznaliśmy, bo niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o. Yy, znaczy, to jest po prostu no, jeden do jednego, ten silnik tylko, że dopracowany bardziej, który był wcześniej w London Heist i to w żaden sposób nie jest wada tylko tylko zaleta pewne rzeczy troszeczkę na, na takim wykonaniu nie chodzi o samą grafikę bo to że ona jest taka żeby była płynność rozgrywki znaczy, a nie jakoś tam grafika super ma swoje fajne momenty i ma swoje złe momenty na początku tego nie widać ale Później, już tak powiedzmy od połowy idąc ku końcowi, widać troszeczkę, że nie wiem czy się spieszyli, żeby tą grę dokończyć, czy jednak tam poszło troszeczkę już no, po łebkach, bo ma swoje takie powiedzmy sobie no, brzydkie momenty rodem rodem, nawet, bym powiedział, że tak troszeczkę wczesna era PlayStation 3, nawet końcówka pleki dwójki, nie? Jeżeli chodzi o tekstury i o geometrię, ale to no to, to nie, nie boli tak w oczy, ale jest to zauważalne, nie? Tak jak początek jest naprawdę ładny, srogi, fajnie to wszystko wygląda tak już od połowy w dół, no tak minimalnie kuleje grafika, aczkolwiek na sam koniec znowu wraca do, e, do tej porządnej jakości tripleja, nie? Mhm. Ale zasadniczo robi wrażenie to, że mm, cały czas się w tej grze poruszasz do przodu bo tam się też poruszasz, to nie są statyczne scenki, tak jak było w London Heist. Poruszanie jest na zasadzie, że masz oznaczone punkty, do których możesz podejść, ewentualnie się przesuwać w lewo, w prawo za osłoną, również do jakichś tam oświetlonych punktów. Czyli cały czas jesteś skierowany do telewizora i, i tam się dzieje powiedzmy jakaś główna akcja, ewentualnie coś, coś z boku się czasami ktoś wyskoczy i i w sumie to jest zaskakujące, jak dużo uwagi zostało poświęcone temu, co jest za nami pomimo, że gra nie za bardzo zachęca do tego, żebyśmy się tam obracali, no to jednak jeżeli zamiast wychylać się za kolejnych drzwi odwrócisz się do pomieszczenia, przez które właśnie przeszedłeś i to po prostu były dwie sekundy, ale ty się odwracasz i tam jest cały pokój wypełniony gratami i mnóstwem jakimś tam szczegółów, więc to w sumie tworzy bardzo fajny klimat, bo na każdym kroku poruszając się, rozglądając jest ta imersja odpowiednia. To, to, to jest fajne, to mi się podobało. E... No znaczy i tak na naprawdę na cała... Ele... Najfajniej no to było widać w momencie, jak jak były e, etapy, gdzie jeździliśmy pojazdem, gdzie, gdzie w momencie, kiedy się odwracałeś do tyłu, na przykład w London Highs, tak? W London Highs jechałeś tym tym transporterem, no to jak otworzyłeś drzwi i wychyliłeś się, e, tak dosyć mocno, to mogłeś zobaczyć, gdzie się tekstury kończą, gdzie, gdzie nie jest do, dokończona, wiesz, model na przykład pojazdu, bo twórcy myśleli, że akurat tam nie, nie, nie, nie będziesz patrzał. E, tak tutaj nie zauważyłem takiego momentu i właśnie się też pozytywnie zadziwiłem, gdzie podczas jazdy autem po prostu spojrzałem przez ramię do tyłu, a tam wiesz, wszystko kanapa wymodelowana, wszystko fajnie, nie? No to tu trzeba jak najbardziej brawo dla twórców zrobić, że no podeszli do tej gry naprawdę na poziomie właśnie ekskluzywów Sony, nie? Znaczy, no, jakby nie patrzeć, to, to, to na tym polega cała frajda, że masz yy, scenki powiedzmy podczas y, tej jazdy autem i, i coś tam się dzieje w tle. To jest zwykła scenka przerwnikowa, kiedy jest jakiś dialog tak naprawdę. no Ale ty jesteś w grze i możesz się porozglądać, po, poobracać pokrętła, po otwierać schowki i inne takie głupoty. Yy, nawet tam zbierasz za to trofea. Ja już zdążyłem porównać nasze, yy, jak, jak ty napisałeś, że yy, tam byłeś po tej pierwszej sesji chyba, czy po drugiej. Yy, to, to oczywiście z cykania pokręteł w samochodzie, to to wszystkie mi się udało wbić na początku, nie? bo tam jest jakieś zmiana radia i inne tam historyjki, ale, ale na przykład uderzające było to, że ten samochód się poruszał tak pudełkowo. I w momencie, kiedy wjechał do jakiegoś garażu i się zatrzymywał, to po prostu się zatrzymał, tak jak właśnie by to była gra z PS2 albo 1.0, jakiegoś tam ruchu płynnego i, i, i załóżmy, nie wiem, pracy zawieszenia. Ale postać potem zauważyłem, że też się tak porusza i ona po prostu się płynnie przesuwa, nie ma efektu kroków i to chyba specjalnie zostało zrobione, żeby zmniejszyć żygogenność, y, jak, jak my to nazywamy. Tak? I, na pewno, i dlatego na te, pewno. Te wszystkie mechaniki zostały ograniczone, bo, bo wszystkie te ruchy się dzieją bardzo spokojnie i y, tak naprawdę kiedy jest jakiś moment, załóżmy, epickiego skoku przez okno i trochę ta postać przyspiesza, no to to, to nawet to przyspieszenie nie jest takie y, jak powinno być, powiedzmy, jeżeli ktoś gdzieś tam chce przez coś przeskoczyć, nie? Znaczy ogólnie, bo my już tu mówimy o wszystkim, co się dzieje w grze, ale wróćmy na chwilę do początku, o czym ta gra w ogóle jest i, i co to jest za gatunek gry, no bo e, to jest po prostu e, gangsterska przygoda, gdzie fabuła tak naprawdę jest pretekstem do tego, co my będziemy robić, tak? W, w, trakcie, w trakcie misji. E, w, Wcielamy się w rolę, nie mam najmniejszego pojęcia kogo, chyba to jest Alex, jego imię jest, ale no, no po prostu to nie ma pojęcia. Nie jak nie ma się znaczenia. nazywa, ale jest byłym żołnierzem. Dokładnie, a nie ma to znaczenia, ponieważ no, my, jesteśmy, my jesteśmy bohaterem tej akcji, tego filmu, tak? no, bo czyli... to jest film akcji połączony z gameplayem. Yy, to Tom, Tomko, czyli yy, to w żaden sposób się nie łączy z tym London Heistem? znaczy są tam takie małe easter eggi na przykład, wiesz, może znaleźć cygaro, które, które, które odpalałeś by będąc w tym pubie, może znaleźć zapalniczkę, może znaleźć ten diament, który kradłeś, jeżeli byłeś w. U... Tak, to gdzieś tam było zamknięte zam... w sejfie, jak podejdziesz do sejfu to, to, i go otworzysz, to masz trofeum, że właśnie znalazłeś tego easter egga. Aha, tak, tak, ale to jest bardziej, bardziej, o, jeżeli London... London drugi Christ... Drugim easter eggiem jest to, że zdobywasz, możesz znaleźć ukryte przedmioty i, i, i po prostu je podnieść, tak naprawdę wystarczy, że weźmiesz do ręki i to jest to traktowane jako odnalezienie tego przedmiotu, tylko że on nie jest niczym oznaczony i po prostu to jest kwestia właśnie twojej ciekawości, czy za wszystko będziesz łapał ręką, czy nie. Yy, VR Words miało pięć etapów. Yy, każdy miał swoją jakąś yy, yy, taką, taką statuetkę i te statuetki są tu po tej grze porozrzucane. Yy. Ale tak jak wrócając jeszcze, bo się pytasz o ten London Heist, to London Heist miał... Yy taki bardziej brytyjski, undergroundowy klimat, nie, wiesz, tam miałeś tych zakapiorów takich konkretnych, że jakbyś ich spotkał w ciemnej uliczce, no to byś, no, po prostu miał już brązowo w gaciach, nie, był taki brudny ten klimat, nie, taki, taki ostry, a tutaj mimo, że cała akcja się dzieje w Londynie, no to cały klimat, ca, ca tak troszeczkę jest bardziej amerykański, taki no, lżejszy, lżejszy, mimo, że tam są naprawdę ostre scenki czasem, to ogólnie klimat jest taki bardziej dostępny, moim zdaniem, nie? Rafał, zauważyłeś to. Nie? że bardziej, ten... bardziej zabójcza broni Vice City w takie przemieszane. O, no dokładnie, takie... dokładnie. Bo gra się Miami zaczyna, raczej. gra się zaczyna właśnie tak fajnie, że przyjeżdżamy do swojej rodziny, dużo żartów jest, dużo beki i nagle, wiecie, gówno trafia wiatrak, obryzgało nas gównem, no i musimy zacząć się strzelać, nie? Eee, więc jeżeli chodzi o fabułę, to ta fabuła tam jest tylko i, wy i, tylko i wyłącznie jako tło, eee, żeby nadawać kierunek temu, co będziemy w grze robić. nie? A to, co będziemy robić w grze, Rafał, no to tak jak właśnie ty powiedziałeś, że, że te pierwsze parę emisji wykonałeś, to praktycznie widziałeś no 90% aktywności. Nie, oczywiście, to w grze ja są. już wiem, że to jest cała gra tak samo wykonana, ale to w żaden sposób nie, nie wpływa na nią negatywnie. No i co ciekawe, jakbyśmy każdy ten element rozdzielili na osobne gry to byłyby, powiedzmy sobie, gry 5 na 10, tak? bo samo strzelanie, mimo że operowanie bronią, moim zdaniem jest zrobione bardzo dobrze, no to jest bardzo uproszczone. Tak? Na przykład, jeżeli chodzi o przeładowanie broni, co prawda magazynki nie wyciągamy z, z jakichś tam pudełek, szafek czy tam, powiedzmy sobie, innych miejsc, tylko mamy ala komandosi na klatce piersiowej, pas, gdzie mamy te magazynki przyczepione. Tak więc ręką sięgamy do klatki, łapiemy magazynek i wkładamy go do pistoletu. Z tym, że pistolety, karabiny i wszystkie inne wszystkie inne bronie, po prostu te magazynki są. Nie? One jak odkurzacz wsysają do siebie i praktycznie możecie wrzucić ten magazynek do góry, nadstawić pistolet i ten magazynek wejdzie, wejdzie po prostu do środka, co jest fajne, widowiskowe i sprawia frajdę, aczkolwiek jest to uproszczone, tak, żeby po prostu no, nie myśleć nie celować, e, tylko grać i się bawić, tak? E, byłoby Rafał. pewnie inaczej, gdyby, wiesz, była obsługa e, I'm Controllera? Wtedy można by było trochę jakoś inaczej to zorganizować, mając mowy, które e, kiedy próbujesz broń wziąć oburącz, to, to, to gdzieś tam się stykają tymi kulkami i tego typu rzeczy stanowią problem, to, to w sumie dobrze, że to jest uproszczone. Ale, ale z drugiej strony, jak mówisz o, o mechanice yy, przeładowania, to to warto też powiedzieć, jak celowanie jest fajnie oddane i, i, i że po prostu tutaj yy, szczerbinka, muszka, czy czy jakiś celownik yy, naprawdę dużo pomaga, żeby żeby gdzieś tam dobrze wycelować. Możesz oczywiście walić z biodra, albo po prostu wiesz, bawić się w filmakcji i, i, i przechylać broń, wiesz, bokiem. No dowolna jest technika strzelania, ale ale celowanie w, w jak najbardziej poprawny sposób. Taki, taki techniczny, jak się powinno oburącz trzymać tą broń i w ten sposób celować, no sprawia najwięcej, jakby daje największą efektywność. To też jest od razu zauważalny efekt, gdzieś tam różnicy w podejściu. Przeglądałem właśnie sobie po pierwszej sesji swojej trofea, jakie powbiałem, bo, bo one się pojawiają jakby przy wiarze bez opisu, czego dotyczą, więc, więc gdzieś tam byłem ciekawy. I jest chyba trzy albo cztery podrząd możliwe do zdobycia trofea za serię strzałów w głowę w pierwszej misji. Konkretnie trofea pod pierwszą misję wykonane, gdzie mamy właśnie tą yy, strzelankę. I tam jest zarówno pod kątem ilości łącznie yy, takich zawództw wykonanych, jak i serii chyba 6 czy 10 yy, podrząd zrobionych. Yy, I kiedy ja podszedłem do tego celowania yy, jakby od samego początku, tak jak jestem nauczony, yy, gdzieś tam chodząc na strzelnicę czy cokolwiek, to od razu te wszystkie trofea miałem wbite. Bez, bez w ogóle, wiesz, Czyli... bez żadnego zastanawiania się, bez świadomości, czy one były, od razu szły headshoty, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby żeby to jakoś polski odpowiednik miało, a, ale gra bardzo pozwala, żeby express yourself nie? W, w grze, bo tak jak ty mówisz, ty podchodziłeś w tym stylu, ja bardziej podchodziłem w stylu Matrixa, dwa karabiny oburącz, wiesz, dwa pistolety oburącz, wiesz, jakieś tutaj, coś w stylu equilibrum. Nie wiem, czy oglądałeś ten film, ale no właśnie bawiłem się tak. w tym stylu, łącznie z żonglowaniem pistoletem na jednym, na jednym palcem, gdzie z gdzie podramienia strzelam wale headshoty, podrzucam magazynek do góry, wirującym pistoletem łapię ten magazynek i pod drugim ramieniem zaczynam strzelać, nie? więc też takie sztuczki, triki można robić, że. Żonglować, ale w momencie, kiedy na przykład parę razy pod rząd zginęłem, no bo gra jest ogólnie łatwa. Tam nie ma jakichś większych momentów, gdzie, gdzie zatrzymamy się po prostu z powodu no nie, no, poziomu nie, jeszcze raz drugi to, to zaraz ci sobie poprawisz, no. Dokładnie, więc jak ginęłem, to, no dobra, no to teraz się przestajemy bawić i zaczynamy strzelać się w stylu Johna Wicka, nie? Więc wiesz, pistolet w e, oburącz łapiemy i co jest fajne, bo nie ma żadnego takiego tutoriala w grze, gdzie tłumaczy ci mechaniki, jakie możesz robić, to wszystko przychodzi naturalnie, nie? Podczas, podczas zabawy w grze, e, kumasz się takich rzeczy, że jak na przykład właśnie zbliżysz mowy do siebie, czyli spróbujesz złapać e, jedną dłoń drugą dłonią, e, to dłonie w grze robią dosłownie to samo i w tym momencie zwiększa się precyzja pistoletu. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale mniej ten pistolet się rusza i on może... On się staje ci... takim przedłużeniem nadgarstka. Nie ma tego elementu, no, że, że no, no. on się waha tak, tak w przestrzeni. Zresztą ty też, kiedy opierasz te ręce, to fizycznie mniej tego muła przesuwasz i jesteś w stanie zrobić linię prostą z ramieniem i, i, i jakby okiem, żeby, żeby właśnie cały czas utrzymywać szczerbinkę w kapitalu. Nie zrobili moim zdaniem, to im się to ktoś bardzo, musiał bardzo przechodzić fajnie, tą wyszło. grę musiały być naprawdę duże playtesty zrobione podczas tej gry, bo e, na takie coś się nie wpada po prostu robiąc grę, to, to, to wychodzi ale testowania. zauważyłeś, że przy y, dwuręcznych broniach typowo już już jakieś tam karabinki to y, gra wtedy sygnalizuje, że możesz tam położyć drugą rękę i pokazuje ci się te, te białe linie, że możesz nacisnąć przyciskiem i ją tak, chwycić oczywiście. Wtedy. tam już jest I to, to też... inaczej zaznaczone też koliminator, wszystkie lunety działają tak jak na żywo, czyli nie patrzy, nie zamykacie jednego oka, a drugim nie patrzycie w lunetę, tylko na przykład jak jak macie jakąś tam M16 czy jakiś inny taki krótki karabinek to jednym okiem patrzycie przez, przez kolumnator, śledząc cel, a drugim okiem cały czas macie otwarte patrzycie i, i, i no, skanujecie otoczenie tak? Więc Więc idziecie... celowanie, celowanie przez lunety w, w wykonaniu na wiarze to jest w ogóle najlepsza rzecz jaka jest y, możliwa w strzelankach to, to, to no jest bardzo naturalnie to zrobione I, no i to jest właśnie to co mówię, że ogólnie jeżeli chodzi o obsługę broni jest troszeczkę uproszczona pod względem tego co można robić z bronią, e, ale nie jest do tego stopnia uproszczona że, że, że czujesz się, że strzelasz pistoletami na kulki, także jakieś kapiszone, tylko rzeczywiście, że masz do, do czynienia z prawdziwą bronią palną. E, I na przykład, jak masz tą pompkę, shotgun, taki, który musisz za każdym strzałem przeładować, mimo że masz cały magazynek, wiesz, tą, tą bolt-action, tak, nie, w ten sposób. E, to możesz grać na dwa sposoby, na przykład, wiesz, z biodra wchodzisz a la, wiesz, yy, Scarface i, i zaczynasz, wiesz, oddawać celne strzały i jeden shot to jest jeden jedno zabójstwo i koniec, ale możesz tak samo celować przez koluminator i no, mega Friday mi to sprawiało. Ogólnie strzelanie w tej grze jest zrobione kapitalnie, to jest chyba, yy, oprócz spe, Space Pirate Trainer, to jest chyba jedna z lepiej yy, zrobionych gier, jeżeli chodzi o odzorowanie twoich ruchów bronią względem tego, co się dzieje, wiesz, w grze, nie? Pełni się zgadzam, przepraszam, bo się napić musiałem. E, no, co ale... więcej, jeżeli chodzi o wiara i to co, e, to, co gra, jakby podnosi na inny poziom w odniesieniu do, do zwykłych, klasycznych gier, które e, w nim mamy, bo ja mam takie spostrzeżenia. Mamy te scenki e, i, i w czasie, kiedy są te scenki, i tak naprawdę. Tkwimy w bezruchu i, i patrzymy, co się dzieje dookoła nas, ale jednak mamy tam pełną możliwość rozglądania się interaktywnego. To nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale ja miałem kompletnie inne poczucie bycia jakby wewnątrz, wewnątrz tej gry, wewnątrz tej sytuacji poprzez chociażby spojrzenie poszczególnych bohaterów w oczy. Najbardziej mi w pamięć jedna z pierwszych scen zapadła, kiedy właśnie sobie stoimy z naszą rodzinką i tam jest siostra, brat i, i, i matka, jakiś ochroniarz. I potem wpada y, babeczka, która zaczyna tam do wszystkich celować y, z pistoletu. I wszyscy podczas całej tej sceny wymieniają się spojrzeniami, patrzą na siebie znacząco, czy może coś zrobimy, może spróbujemy rozbroić sytuację, wiecie, takie, takie. Y, no wiadomo, to nie jest super gra jakaś y, y, na poziomie y, najwyższych gier, a, a powiedzmy graficznie oddanych. Ale poczucie, kiedy y, nagle ta, ta y, zła babeczka y, przenosi celownik y, z twojej matki na ciebie i, i patrzy na ciebie, wiesz, bezpośrednio kontakt jest wzrokowy w tego wiara w oczy, to to po prostu jest zupełnie, no nie, nie, nie da się tego opisać w porównaniu do jakiejkolwiek innej scenki, która, która gdzieś tam klasycznie na telewizorze się oddawała. Nawet jak tam było, wiecie, centralnie spojrzenie face to face to telewizor po prostu tego nigdy nie oddawał. To mi się bardzo podobało, to jest taki szczegół, który, który pokazuje, że gry na wiarze w ten sposób robione właśnie powinny być i, i dają coś więcej niż sam fan ze strzelania i z rozgrywki, tylko podczas opowiadania historii też yy, dużo więcej mogą zaoferować. No, Jeżeli chodzi o to poczucie obecności w grze, to w, w tej grze to zrobili po prostu no, na piątkę z plusem moim zdaniem. E, ja generalnie jak gram w jakąś grę na wiarze, to lubię się troszeczkę, że tak powiem, zrobić. Tak? No to Jakieś piwko sobie wypiję w większej ilości, żeby po prostu e, troszeczkę wiesz, zmysłu otumanić, żeby po prostu oddzielić świat rzeczywisty od tego co z VR, żeby po prostu być w 100 w środku grze. E, co, co to, że tak pamiętacie co wam pisałem, że, że na premierę gry przeszedłem do domu z dosyć pokaźnym, że tak powiem no wspomagaczem, tak zestaw wspomagaczy miałem po prostu do wyboru do kororu, tak jak Las Vegas Parano, tak otworzyłem, otworzyłem tą e, walizeczkę i wybierałem, dobra dzisiaj ty i ty nie? no i słuchajcie i tak jak właśnie Rafał mówił o żygogienności to po dwóch godzinach grania mm, zrobiło mi się niedobrze. nie? No, naprawdę zrobiło mi się niedobrze do tego stopnia, że musiałem po prostu zdjąć gogle, chwilę pomyśleć nad swoim życiem, co się stało w tym momencie i stwierdziłem, dobra, no to chyba mi minęło i wezmę jeszcze raz spróbuję, zagram no i, no i po 20 minutach znowu, gorąco, duszno no niedobrze mi się robi, nie zdjąłem gogle i tak zacząłem się zastanawiać kurde, czy to przez tą grę, czy przez no po prostu przegięcie ze wspomagaczami nie? Bo no no może za mało, ja miałem, za mało ich miałeś Tomek. ja nie miałem, Tomek, problemów żadnych to, to za mało, czego też... cięższe, Ale... cięższe działa wytoczyć tak, ale chcę uspokoić wszystkich, którzy tego słuchają. To nie była wina gry, to była wina wspomagaczy. Po prostu tak się zrobiłem przed premierą gry, po, zanim założyłem gogle, tak, że, że po prostu no, przegięłem. I niezależnie, czy bym założył gogle, czy nie, to i tak by mi się zrobiło niedobrze. Ale na następny dzień po, podszedłem na trzeźwo do tematu i zero, zero jakichkolwiek zawrotów głowy. No niczego. No po prostu ta gra jest user-friendly, tak można to powiedzieć. Ale oprócz tego, no, genialnie robi poczucie obecności tak jak w cutscenkach, postaci ze sobą rozmawiają i to nie jest rozmowa wiesz jeden na jednego, tylko rzeczywiście jest tam ten brat, ta siostra, matka inne jakieś jeszcze postacie tak i ta rozmowa jest naturalna tak jakbyśmy się spotkali ze swoją rodziną wiecie, każdy patrzy się na jednego drugiego podczas rozmowy, tak jak mówiłeś Rafał o tych oczach, no rzeczywiście daje to radę do tego stopnia że ja siedziałem, bo generalnie w tą grę się siedzi nie, nie wiem jak, wy, jak, jak ty Rafał grałeś, ale ja całą grę grałem siedząc no właśnie, ja tu e... też chciałem powiedzieć od razu, że y, ja mam ten komfort, że zwykle na wiarze gram y, oparty łydkami o kanapę i dowolnie mogę sobie siadać i wstawać i do każdej sceny, kiedy była gra w pionie i, i, i postacie stały powiedzmy albo ty chodziłeś i, i strzelałeś, to ja wstawałem a kiedy były sceny siedzące przy biurku czy, czy tego typu to, to sobie mogłem usiąść i wiesz przyci przyciśnięciem startu czy tam selektu od razu wiesz wyzerować położenie gogli nie? więc mhm. chyba najlepiej jest właśnie w trybie mieszanym bo y, siedząc cały czas to też przy strzelaniu nie, nie masz tej y, tego wrażenia próbowałem bo mi to napisałeś ale mi się to nie podobało wiesz masz możliwość chowania y, broni do kabury ale to ci wtedy jakby nienaturalnie wychodzi. Bo, bo przecież ta kabura jest na biodrze, nie? Okay, no okej, no ja akurat grałem siedząc, mi tak było lepiej, co na, co jeszcze później Ty powiem. Byłeś coś... najebany, to się nie dziwię. Nie? <laughs> <laughs> Dobra, no... Do, no. <laughs> Boże. Ja miałem, ale, miałem okay. największy, największy problem, jak... Yy po tej pierwszej scenie walki właśnie, taka retrospekcja, ta, ta, ta wstępnia, tak, Wojenny klimat. Potem mamy takie krótkie urywki, co się dzieje pomiędzy i tam jakiś lot samolotem. A właśnie, jeszcze. właśnie chciałem do tego lotu wrócić, nie? Bo, bo to jest taka klisza klisz ze wszystkich filmów akcji, nie? Jak się zaczyna, wiesz, jak napisy masz podczas filmu i ten samolot właśnie ląduje albo odlatuje, to przeważnie widzimy bohaterów, jak oni w tym okienku tam gdzieś się patrzą. A tu właśnie my byliśmy na miejscu tych, tych postaci, którzy lecą tym samolotem i wiesz, i ty patrzysz przez to okienko na to, wiesz... Na, no, na na chciałem, te... chciałem powiedzieć, że ja po tej scenie strzelania, kiedy się już trochę tam poruszałem, wymęczyłem, to sobie usiadłem, kiedy zaczęły te y, filmiki się odtwarzać. I jest czarny ekran, i coś tam się gada, i tak dalej, i się czekam, kiedy się zaczyta grafika, i kiedy od tego gadania się wreszcie pojawi jakiś obraz, i się okazało, że zszedłem z pola widzenia kamery i siedziałem, wiesz, ekran się wyczarnił obraz. <gry> No, ale wracając jeszcze myślą do cutscenek, e, na tyle się wczułem w grę, że nawet imitowałem ruchy głową, tak jak jak e, postać mówiła, bo nasza postać po prostu e, nie jest niemal i nic nie mówi podczas cutscenek, tylko aktywnie prowadzi rozmowę. No i powiem ci, że się do tego stopnia wczuwałem, że, że no po prostu czułem się, jakbym ja tą, tą, tą dyskusję prowadził, tak. No, jest to, no, nie widziałem jeszcze tak fajnie zrobionej imersji w grach na VR e, od tej strony. No. Nie, to, to, to robi wrażenie i wiesz, ty sam podążasz wzrokiem za postacią, która właśnie mówi. Inni w pokoju też się patrzą na tą postać, która wiesz, akurat gada, a, a w międzyczasie coś się może zadziać akurat po lewej stronie, po prawej i wiesz, no, wrażenie jest niesamowite wtedy. Nie? To, to mi się bardzo podoba. Um, ogólnie to... Praktycznie co każdą misję strzelankową mamy potem taką y, serię y, gadania trochę nakręcającego na to, co się dzieje w fabule, bo my zasadniczo jesteśmy przesłuchiwani przez całą grę i, i są jakieś wspominki, prawda? I, I takie śledztwo gdzieś tam, jakaś tablica, coś tam się dzieje. Yy... Trochę może one są przeciągnięte i nie za bardzo wtedy co mamy robić można stwierdzić, że, że czasami się trochę yy, nuży, a, ale ja nie wiem czy to nie miało właśnie takiego yy, zamysłu, no, może trochę sztucznie wydłużyć tą grę, żeby ten czas yy, na ukończenie nie był 3 godziny a 5, ale z drugiej strony to jest też chyba chwila odpoczynku właśnie dla błędnika. Tak, i tym bardziej, że no, mm, momenty, kiedy ja się nudziłem, albo można powiedzieć, niecierpliwiłem, kiedy znowu zacznie się akcja, to były właśnie już późniejsze cutscenki. E, no troszeczkę było przegadane, nie wiem właśnie, czy to było zrobione, żeby wydłużyć grę, czy, czy po prostu tak, taki, taki twórca miał obraz. E, ale no nie było to do tego stopnia, że no po prostu, wiesz, chciałeś skipować cutscenkę, tylko po prostu no, stwierdzaj, dobrze, już skończ pierdolić i dalej się strzelajmy, nie? Bo game lub tej gry jest prosty. Strzelasz, oglądasz fabułę, jedziesz autem, strzelasz, wspinasz się, oglądasz scenkę, minigra logiczna, strzelasz jakiś cover shooter, potem jesteś ala time crisis, potem rail shooter i nagle jesteś w klubie DJ-a, masz przed sobą konsoletę z płytami, zaczynasz miksować, włączasz światła, włączasz muzykę, jesteś po prostu w klubie, nagle wpadają ochroniarze i ty nie wiesz, czy ty masz dalej miksować, czy masz już ich strzelać, więc jedną ręką miksowałem, wiesz, zmieniałem płytę, a drugą waliłem w nich ołowiem, więc no, ma ta gra takie genialne momenty, że po prostu aż chce się powtarzać wielokrotnie, co bardzo też, e, bardzo na to też, na te super momenty wpływa ten tryb slow motion. E, nie wiem, czy czy, czy, bo już nie pamiętam, czy w początkowych misjach masz e, akcję w zwolnionym tempie, jak wchodzisz były. na przykład przez drzwi e, i, i przez były zarówno wchodzenie przez drzwi jak i była opcja wymuszania tych e, akcji przez przyciśnięcie dwóch przycisków na raz były, były a rzeczywiście, takie rzeczywiście, bo można zwolnić na żądanie, no więc slow motion jest zrobiony tu petarda, tak jak w London Heist mieliście tą scenkę, gdzie eksploduje ta ciężarówka w zwolnionym tempie, wy podjeżdżacie pod nią, no to generalnie w, w krew i prawda macie taką akcję co dobre 10, 15, 20 minut. A ty 20, też, 20 na minut. Slow motion, też na slow motion się zachowywałeś tak, że ty też się w zwolnionym tempie poruszałeś? No właśnie, ja ci powiem tak, że jak ja włączałem tryb tej, tej, tego slow motion, to ja z kolei się w, u mnie włączał, wiesz, John Wick style, brałem, brałem pistolet, dwie dłonie, troszeczkę bardziej skulony, wiesz, jakby moja weszła do pokoju, zrobiła mi zdjęcia albo nagra filmik, to na YouTubie bym był jako, wiesz, na pierwszej, na czasie, na na, tym, na karcie czasu, jako na pierwszej pozycji, bo musiałem komicznie wyglądać, e, ale ja właśnie kuliłem się troszeczkę i wiesz, tu headshot, headshot, headshot, headshot, headshot i, i, i grałem dalej, ale no slow motion jest zrobione, Petarda, pięknie po prostu. A właśnie, a jak jesteśmy podczas spinaczki, bo powiedziałem, że można się wspinać, to też tego patentu nie widziałem w żadnej grze, bo macie w pewnym momencie taki pełnoprawny e, symulator wspinania się po, po rusztowaniu, czy to po, po drabinkach, macie nawet e, czołganie się w e, tych szybach wentylacyjnych. Doszedłeś do tego szefa? Tak, tak, tak, byłem. No chyba najfajniej, najfajniej to było to zrobione, bo tam po samej drabinie to jest, wiesz, jedna ręka, druga, pyk, pyk, pyk. Natomiast był taki moment, że się wspinałeś po nieregularnych, takich jakichś wystających ze ściany elementach, żeby właśnie wejść do szybu wentylacyjnego i podobnie jak w Uncharted 4, kiedy mogłeś wybierać sobie ścieżkę i wiesz, jakby wychylałeś gałkę po to, żeby tam skierować rękę w konkretne jakieś miejsce, to podobnie jest tutaj, że, że masz tych punktów wystających ileś i możesz się tam bardziej wychylić, mniej wychylić, złapać za ten, za tamten i się po prostu podciągać, więc to naprawdę fajnie było zrealizowane i zdecydowanie zda, zdaję swój egzamin jako jakiś tam dodatkowy ruch, który, który musisz wykonać. Bardzo mi się podoba też z takich mechanik to, co zrobili z z otwieraniem zamków. Otwieranie zamków też jest dobrze zrealizowane i mamy tutaj wtedy swój wytrych, tam bierzemy jeden w jedną rękę, drugi w drugą, umieszczamy je w zamku, ale jedną ręką jakby realizujemy obrót w kierunku, znaczy no jedną podnosimy zapadkę, a drugą musimy wy wysterować jakby obrót sam tej, nie wiem jak się nazywa to narzędzie w sumie. Picklock. No. Powiedzmy. Nie wiem jak po polsku to się nazywa, no wytrych po prostu. O Wytrych właśnie, no to jedną ręką obracamy sobie ten wytrych, drugą ręką e, podnosimy tą zapadkę, kiedy gdzieś tam wycelujemy już w odpowiednie, e, w odpowiednie miejsce, ale to jest tak mega naturalne w porównaniu do jakiegoś tam, wiecie, m, przebijania się przez zamki w grach Bethesdy czy, czy, czy w innych jakichś takich klimatach, jakieś fallouty, e, to tutaj po prostu od razu, wiesz, chwytasz tą mechanikę po, po drugim, e, m, drugim razie, pierwszym, natomiast to wcale nie powoduje, że to gdzieś tam sprawia ci mniej frajdy. No, jest, jest, no to, to jest to, co ja powiedziałem, że gra nie posiada w ogóle żadnych tutoriali. tak? O, oprócz yy pierwszej kalibracji, gdzie, gdzie pokazuje ci gra, co należy zrobić, żeby skalibrować. Tak potem generalnie nie masz żadnego samouczka, żadnych podpowiedzi. Wszystko jest tak naturalne, intuicyjne, że po prostu no, nie myślisz o tym. To, to robisz e, po prostu nieświadomie już te ruchy wykonujesz. Ty mi napisałeś, żeby zrobić ten e, trick z e, ocelotem, czyli zabawa no. rewolwerem. Ja tak... Trzymam te, ten pistolet w ręku i pierwsze, co zrobiłem, to nacisnąłem trójkąt czy tam, nie wiem, który to jest guzik, bo w goglach to nie patrzyłem. Patrzę, on, on palec, wiesz, wziął na broń. On, dobra, no to macham. No, macha się. No i zajebiście. No, tak, tak no właśnie, i możesz, tak. Góra, dół, pod kątem, lewo, prawo, poziomo, pionowo, wiesz, za sobą. Oczywiście. To, to, to, to, to, to też gdzieś usprawnia, no, bo to jest taka, że ty się sam bawisz tą grą wtedy, tak? Taka, taka mechanika dodatkowa. No, nikt nic w ogóle gra o niej nie mówi, ale jest spokojnie. Okay. Cool no gra o dużo rzeczach nie mówi, a jak na przykład na chwilę tak spowolnisz przechodzenie tej gry, bo no powiem ci tak, gra do, do, do, do, do speed to jest idealna, bo e, tak naprawdę możesz całą grę nawet skończyć w około 4 godzin, jakbyś się uparł, e, pomijając naprawdę dużo śmiesznych interakcji, nie na przykład wiesz, podczas kadr scenek możesz e, po prostu pokazywać fuck you temu gościowi, z kim gadasz, nie albo znak pokoju, nie albo wiesz, rock on, nie? i to wszystko też jest ukryte pod pod pod, pod muzikami, o których nic nie wiesz że w ogóle takie są właśnie tych gestów Ręglowanie jeszcze nie pistoletami. robiłem pistoletami no to spróbuj to spróbuj nie no to możesz to generalnie widziałem że można to więc będę na pewno no. No, możesz generalnie wiesz trzymać M16 ładować ładować gościowi headshota i automatycznie fakium pokazywać nie? więc jeżeli chcesz to możesz się też zacząć bawić tak no po prostu ala Job Simulator bo gra na to pozwala i na przykład jak zwolnicie, to troszeczkę dużo jest fajnych interakcji z otoczeniem, wiecie, możecie podnosić butelki, możecie szafki, szuflady otwierać, podnosić jakieś necessary, wszystko, no, no jest troszeczkę tych rzeczy interaktywnych, aczkolwiek nie ma aż tyle jak w grach, które są tylko i wyłącznie temu poświęcone, no bo jak na przykład mówimy o tych piklokach, o wytrychach i o tych minigierkach, gdzie po prostu trzeba jakiś alarm rozbroić, to jest taka gra I Expect You To Die, gdzie praktycznie musisz z jakiegoś pomieszczenia uciec, używając różnych przedmiotów, łącząc te przedmioty z innymi przedmiotami, tak? Więc to jest to, co ja powiedziałem na samym początku, jakby każdy element z tej gry wyciągnąć jako osobna gra, to byłaby naprawdę mierna, ale razem to Tworzy naprawdę fajny obraz, nie? Więc jak nie myślicie za dużo o tej grze, tylko w nią gracie, to jest, to się sprawuje rewelacyjnie, tak? Mm, muzyka. Muzyka, jak dla mnie, jest też petarda. Kawałki pasują wręcz idealnie i no rzadko w grach VR, w tych, które ja grałem muzyka aż tak, aż tak była odczuwalna, nie? nie, nie wiem, Rafał, co, jak, czy zwróciłeś na to uwagę? Nie, oczywiście, że tak w ogóle cała ścieżka udźwiękowienia jest na bardzo wysokim poziomie. Co prawda, żałuję trochę, że nie można było tego puścić po angielsku i ja bym w sumie zagrał sobie po angielsku, ale zaleniwy jestem, żeby zmieniać język konsoli, bo jednak ten klimat londyński, no niby te postacie starają się mówić tak, żeby to do tego pasowało, ale aż się prosi o to, żeby klasyczny tutaj angielski akcent włączyć i, i wiesz, takiego, takiego mieć oprycha, który faktycznie potrafi w ten sposób gadać, no ale sama muzyka robi swoje i mamy ten film akcji od samego początku do końca i faktycznie w nim bierzemy udział i ja ogólnie rzecz biorąc powiedziałem, że muszę pracować, ominąłem imprezę urodzinową koleżanki a skorzystałem z wolnej chaty i zostałem się napierdalać w tym, nie? Więc to... To robi robotę i wpadasz... A jeszcze muszę powiedzieć, że... Yy... Ta zmienność grafiki to to, że ona cały czas jest na bardzo różnorodnym poziomie, mamy plansze w różnej tonacji kolorystycznej, raz ciemne, raz jasne, mniej, bardziej jaskrawe, powoduje, że oczy się nie męczą i, i tak jak przy dłuższych posiedzeniach w a, a dłuższe to mam na myśli właśnie godzinę, półtorej, dwie, bo tak do godziny to się jeszcze nic nie dzieje, to ja zawsze narzekałem na to, że Oprócz tego, że mnie boli głowa, od tego, że wiar po prostu ściska mi czaszkę i niestety jest na mnie za mały, to że bolą mnie też oczy. A, a tutaj miałem problem tylko tak naprawdę z aureolą, i, i co do oczu w ogóle żadnego tam nie stwierdziłem problemu. A, a powiecie, jak byliście w tej muzyce, jak tam z tym polskim dubbingiem? Bo słyszałem, że jest dosyć średnio. On nie jest średni. Po prostu czujesz, że możesz mieć więcej, jeżeli odpalisz wersję oryginalną, bo czuć ten klimat angielski, a jego nie ma w dubbingu, to w sumie dobrze, że nie ma, bo to by było tak jak wiesz, w Metro miałeś, że po angielsku gadają w ruskim akcencie, tak? I, i gdyby po polsku gadali tutaj z udawanym jakimś angielskim akcentem, to by na pewno wypadło... Tragicznie, ale jest poprawnie. Ja w ogóle nie mam, wiesz, tak jak tak jak rozmawialiśmy o tych scenkach. Naprawdę bierzesz udział w tych scenkach i w ogóle nie zwracasz uwagi na takie rzeczy, że nie wiem, że cokolwiek ci nie pasuje do y, stylu mówienia, do y, ruchu ust, tylko czujesz się jakbyś w tej scence uczestniczył, więc jest wszystko w porządku. Ale głosy są też bardzo dobrze dobrane i nie czujesz takiego dysonansu, że, że no... Ten, ten gościu, co wygląda, wiesz, jak jakiś w Lesterer, e, to, to mówi, wiesz, jakimś cienkim głosem, tylko nie, wszystko jest fajnie dobrane, tak jak powinno być i naturalnie to wszystko... No ale, ale wiesz, Krystian, jak jest, jak przesłuchuje cię y, Murzyn i, i ty widzisz Murzyna, który gada do ciebie pełnoprawną polszczyzną, to, to wiesz, że po prostu to jest jakiś dubbing, od razu, domyślnie, tak? To żaden. żaden... No zabrakło tego, ja yeah, Wiesz, Zabrakło tego, <laughs> co on po prostu powinien odtwarzać. No, dla mnie każdy murzyn gada po angielsku i takiego, wiesz, gadającego po polsku, no tam po prostu nie pasuje, ale to jest, wiesz, to jest kwestia do zmiany w razie czego, więc nie ma z tym problemu, Jeżeli ktoś się uprze, to niech gra po angielsku, a naprawdę na dubbing nie ma co narzekać. No jest, no, to jest to, co Sony nas przyzwyczaiło do tego. I są przekleństwa, i polecą kurwy, i takie dalej słowa niecenzuralne, ale to wszystko nie jest na siłę. To jest naturalne, bo sami w takiej sytuacji byście takie słowo użyli. No, wiesz, po, po, i poza kraj. tym tutaj masz cały czas grę w słuchawkach i to jeszcze z wykorzystaniem tego y, trybu wirtualnego słuchacza, więc kiedy ty tam sobie wiesz, y, olewasz typa, który coś tam do ciebie gada i grzebiesz sobie w dupie, gdzieś tam się rozglądasz pod swoim krzesłem, nie? Bo bo tam akurat ci coś przykuło twoją uwagę, a on ci nagle, wiesz, do ucha huknie, kurwa jakąś, wiesz, i, i postawi cię do pionu, to wiesz, to, to ty od razu też na baczność siadasz i, i się orientujesz, wiesz, że, że jest 5 centymetrów od twoich oczu, nie? No i też też są momenty, kiedy kiedy pewne postacie zbliżają się do, do waszej twarzy w naprawdę taki już dyskomfortowy na taką dyskomfortową już odległość, nie, gdzie wiecie w, w normalnym życiu byście się odsunęli od gościa, to to, to w wiarze no, nie macie tej możliwości. No, wiem, Jest chodzi. to specjalnie zrobione i powiem wam, że postacie znaczy no pewnie to do tej konkretnej sceny zostały te postacie troszeczkę graficznie podciągnięte, robi wrażenie jest to, no powiem wam szczerze naprawdę kilka poziomów w górę niż to co widzieliśmy w London Heist jeżeli chodzi o tego łysego, co, co w garażu się do nas zbliżał i mówimy, mhm. że nas rozjebie, tak tutaj no jest podobna scena, nawet parę podobnych scen i robi o wiele większe wrażenie, że że naprawdę siedziałem jak taka mała, wiecie yy, taki mały chłopczyk, kurwa i, i wiesz, obawiam się odezwać w jakimś słowem, nie? No i jak dla mnie jest petarda i jeszcze jeden duży plus tej całej gry jest to, że ona jest dostępna za 139 zł na premierę, tak? No to jest dla mnie szok. Nie, to, to jest schiz, zero zastanawiania się, tym no, bardziej, że to nie jest gra, która ci się znudzi. Owszem, fabułę odkryjesz, ale na pewno twoje jakieś ulubione, wiesz, sceny walki pozostają. Ja wiem, że ty, Tomek, to już tam masz plan, wiesz, na, na monetyzację tej gry, wymianę na coś innego, okej, okay. ale dla mnie to jest, wiesz, taki flagowy tytuł, który po prostu zostaje na półce i jak ktoś będzie chciał zobaczyć, co potrafi, wiesz, PSVR, to mu od razu na dzień dobry odpalam pierwszą misję w wojnę z tym wspomnieniem. Proszę bardzo, tam jest akurat samouczek i 15 minut rozgrywki na wysokim poziomie, nie? Czy tam 20. A na pewno no, też no jest... z menu jest opcja wyboru wszystkich misji i tak dalej, chociaż a, tak, mnie, tak, tak, tak. mnie pokonało coś takiego, że nie potrafiłem wziąć pauzy, <grych> korzystając z move'ów, które mają start i select, a nie miały przycisku options i, i po prostu wyłączyłem konsolę w trakcie scenki. <grych> <grych> ja miałem na przykład baga jednego i to, który mi się powtórzył parokrotnie i nie wiem, czy to jest spowodowane no, winą konsoli, winą gry, czy winą mojego move'a, e, ale co jest najśmieszniejsze właśnie tego wieczoru, co się tak solidnie, że tak powiem, zrobiłem przed włączeniem gry, e, no to mądry Tomek nie wpadł na pomysł, żeby najpierw wszystko sprawdzić, czy wszystko działa e, i dopiero potem się zrobić, tylko nie. Tomek założył gogle i zrobiony zauważył, że prawa prawy move skacze po całym ekranie i nie mogłem go w żaden sposób uspokoić, nie? E, próbowałem resetować konsolę. Ale nie pomogło, odinstalowałem grę, zainstalowałem ponownie, znowu błąd się powtarzał, nie? Więc stwierdziłem, dobra, no to jest wina, mów, a mów, musiał mi się przez ten czas, co go nie używałem, coś, coś w środku rozjebać, nie? No i co Tomek zrobił? Zamiast, zamiast, wiecie, skończyć grać, no to schował jedną rękę za siebie, stwierdził, że będzie teraz jedną ręki bandyta i będzie strzelał tylko z jednej, z jednej broni. Używał jednej ręki, nie? I wszystko trwało fajnie do momentu, kiedy gra nie kazała wspiąć się po podrabinie, czego kurde, po prostu nie mogą zrobić jedną ręką, nie? Nie, przełączyłem, tak. przełączyłem coś mi tknęło i przełączyłem po prostu na Space, Tra Space Pirate Trainer i się okazało, że obydwa mowy działają idealnie, tak? Więc, yy, więc tu się uspokoiłem troszeczkę, że jednak mowy są sprawne, że to, to coś nie tak z grą. Przełączyłem się z powrotem na, na Krew i Prawdę i powiem wam, że wszystko działało dobrze. Następnego dnia znowu mi ten błąd się powtórzył. Nie wiem, Rafał, miałeś, miałeś może takie coś? Nie, ja nie miałem takiego błędu. Miałem taki tylko yy, jedną historię, że jak już odpaliłem grę i w międzyczasie odpalałem mowy to mi się jeden nie sparował i, i, i tak naprawdę dopiero potem zdjęłem gogle, zobaczyłem, że go w ogóle nie włączyłem i musiałem, wiesz, bo ta ręka wisiała gdzieś w przestrzeni i sobie go włączyłem i od razu mi wskoczył na miejsce i działa. No ale to widocznie mam lepsze mówy niż ty. No możliwe, wiesz, no to są technologia Ile? 6-7 lat już temu. Jakie, jakie, jakie, dział... jakie siedem To już jest, kurde, wiesz dziewięcioletnia technologia i po prostu To, żeby, wiesz, <grym> 10 lat temu Jakby ci ktoś powiedział, że ty będziesz Takie rzeczy wyczyniał dzięki tym, wiesz, różdżkom, to, to no. byś nie uwierzył Powiedział, wiesz, kurde, człowieku, zajść na ziemię znaczy y też generalnie bardzo komicznie, czekaj, jak Krystyna się no, tylko spoko, jedną rzecz powiem no, i ten, e, Też komicznie wyglądają, no bo wiecie, wiar gry inaczej odbieramy. E, I wszelkie takie glicze typowo growe, nie, że, że jakiś, jakiś NPC się zgliczuje w drzwiach albo po prostu głowa utknie mu w ścianie i zaczyna się nagle całe, całe ciało kręcić jak wiatrak, no to podczas normalnej gry, na przykład Day's Gone czy tam w e, Assassin's Creed, no to, to byście normalnie traktowali, nie? A będąc po prostu w środku, no co to jest? tak komiczne uczucie, że, że no parska się śmiechem, nie? Ale też takie sytuacje na przykład bardzo rzadko mi się zdarzyły. Może 3-4 razy w ciągu całej gry, więc tutaj z tej strony też petarda ze względu na to, że e, no postacie reagują na postrzał naprawdę fajnie. Nie wiem, czy tam jest hawok zastosowany, czy jakaś inna autorska technologia, ale naturalnie upadają i odczuwają, że, że, że zostają postrzeleni, nie? Więc tutaj też brawa Toma, za a powiedz kwestię mi, bo, techniczną. Bo nie? Ja poza wejściem do menu już tak naprawdę nigdy do tego menu nie wróciłem poza odpaleniem gry. Yy, czy tam są jakieś opcje, funkcje ciekawe, jakieś zapowiedzi, rozszerzeń i tego typu rzeczy? Wiesz co, masz tylko opcję, nowa gra i kontynuuj, tak? Jeszcze masz tryb wyzwań i powtórz rozdział, ale jeżeli chodzi ci o DLC, o którym niby jakieś plotki się pojawiają, że ma być DLC do tej gry, no to nic takiego nie zauważyłem, nie? A po, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo ja bym miał e, obawy w stosunku do tego, że grałem w tego London Heist e, poprzednio. E, czy ta gra przypadkiem się sama nie przechodzi? Czy ten poziom trudności jest jakiś taki w miarę normalny? Czy przechodząc grę powiedzmy, nie wiem, na normalu, czy ja tam ginę e, tyle razy, ile po prostu e, dzięki czemu ta gra stwarza mi jakąkolwiek e, nie wiem, no... No, jak nie strzelasz Ech. to giniesz to proste nie no dobrze ale wiesz jak, jak za mocno szarżujesz w sensie poczuwasz się że teraz ja wam pokażę no to też dostajesz po dupie tak e, jak grasz normalnie to ta gra się przechodzi sama Sama, ale, jak jeszcze, ale sama pod tym względem, że wiesz, yy, nie masz sztucznie zawyżonego poziomu trudności, wiesz, przeciwnicy nie są gąbkami na, na, na kule. Znaczy, jest szyna e... przede wszystkim, jest tutaj nie masz ani jednego momentu, w którym ty się zastanawiasz, co masz zrobić, tylko od razu masz znacznie iść dalej, iść dalej, iść dalej, więc pod tym kątem gra się przechodzi sama. Ale jeżeli wiesz, yy, no tak, tak. dochodzisz do momentu, Dochodzi. w którym jesteś za jakąś zasłoną, no to ty jesteś w goglach. Możesz się za nią kucnąć, schować się, a możesz się wychylić i napierdalać. Jeżeli się wychylisz i będziesz napierdalał bezmyślnie, to to cię zaraz skarci. Jest nawet trofeum za to, że poniżej 5% spadnie ci poziom energii i się schowasz i przeżyjesz i się tam zregenerujesz w standardowym strzelankowym stylu, bo oczywiście apteczek nie ma. Ja takie trofeum też już od razu zaliczyłem, więc jakby kiedy ci krwią zaczyna się zalewać ekran to też jest fajnie zrobione, bo czujesz po prostu jakby ci ściekała ta krew po oczach, wiesz, tak po boku, nie? I jest to bardzo fajnie zrobione. A nie, że cały ekran ci się robi na czerwono, tylko masz takie stróżki krwi, nie? Więc yy, faktycznie, wiesz, no nie, nie gra się w to trudno, ale to jest satysfakcjonująca rozgrywka, o w ten sposób ci tak, powiem. Tak, jest, jest bardzo przyjemna. Tylko, że wiesz, tylko, że jeżeli no, ale... umiesz się obyć, ja wiem, że na przykład jakbym postawił yy, kogoś kto nie umie grać w wiara i, i na konsolach ogólnie nie jest z tym nie ma takiej styczności to na pewno by ginął dużo więcej ja od razu, tak jak już powiedziałem, w pierwszej misji już miałem headshoty zaliczone, wiesz, na, na trofea, bo bo dobrze się gdzieś tam obsługiwałem w stylu posługiwania bronią i celowania i tak dalej. I takie naturalne odruchy jakiegoś chowania się i, i, i korzystania z zasłon i celowania, wiesz, od razu w głowę, krótkie serie i tak dalej. Zwyczajnie to po prostu wyszło naturalnie, ale, ale gdyby ktoś stanął jak ta tempa dzida i próbował tam sobie, wiesz, coś robić, no to to, to momentalnie ginie, tak? Więc nie będzie to wyzwanie, ale to będzie satysfakcjonująca po prostu zabawa. Mhm. Aha, rozumiem. Czyli to Tomku, ile razy ginąłeś? Zginąłeś w trakcie gry? Pamiętasz? ci tak, no, pięć, może sześć razy. Ja chyba ze, ze trzy przez te dwie godziny, no, aczkolwiek to też, też było czasami związane z tym, że mm, mi trochę nie pasuje ten system przeładowywania w odniesieniu, że y, widzimy tą ładownicę, jak to się fachowo ponoć nazywa, na klatce piersiowej, i ona jest niestety wysunięta do przodu, tak żebyśmy ją widzieli, bo normalnie gdybyśmy ją mieli w miejscu, gdzie jest klatka piersiowa, czyli pod wiarem, tak jak mamy kaburę, to byśmy jej nie widzieli. Ale ona jest tak wystająca, tak jakbyś miał wiesz, 140 cm w klatce piersiowej. I przez to ruch przeładowywania, jakby domyślnie robiłem od broni do tej ładownicy, a nie do swojej klatki piersiowej, co powodowało, że czasami przez to, że tego samego przycisku trzeba użyć do chwycenia magazynku, co do chwycenia broni, to sobie na przykład zabierałem broń z jednej ręki do drugiej i zamiast chwycić za magazynek, bo po prostu za krótki ruch wykonywałem przez to, że ta ładownica mi się tam wyświetlała, wolałbym, żeby po prostu w ogóle jej nie było, może jest tam opcja wyłączenia gdzieś jej w menu yy... i tak naprawdę przez takie sytuacje mi się zdarzało zginąć, nie? Że, że nagle patrzę, mam, no, broń nie, bez mam broń bez magazynku w lewym ręku i kurwa kompletnie głupie, co mam zrobić, nie? No, mi się udało właśnie w ten sposób postrzelić kierowcę i zakończyć misję niepowodzeniem, bo, bo właśnie brałem magazynek lewą ręką, pistolet był, czy tam karabin skierowany w stronę, wiesz, szofera i no kiedy wcisnęłem przycisk do złapania magazynku, dałem strzał i ciemny ekran, koniec misji, nie? Ale jak jesteśmy już przy tym, to może przejdźmy do, do, do tych minusów gry, bo ich też jest sporo, o dziwo, jak na taką grę, który... Gra jest dopracowana, ale niektóre elementy zostały zbyt mocno uproszczone moim zdaniem, przez co są negatywnie przeze mnie odbierane. I właśnie jeden z tych elementów jest, tak jak właśnie powiedziałeś, system tych magazynków. Tylko mm, nie wiem, czy zauważyłeś uwagę. Ja się Czułem jak taki mały T-Rex, z takimi małymi łapkami, bo generalnie jeżeli chodzi o celowanie i posługiwanie się bronią, wszystko jest OK. ale w momencie kiedy zaczynamy odkładać do, do, do kabury broń i zaczynamy Znaczy z kaburą wyruszać. nie mam problemu, bo kabura jest przypięta nie do uda, tylko do biodra i kabura jest we właściwym miejscu. Jak patrzyłem w dół i, i przykładałem dłoń do biodra, to dokładnie tam powinna być kabura, ale ta ładownica jest wysunięta z przodu. I, i to kompletnie no dokładnie. ona nie pasuje. Dlatego I I I... masz takie krótkie rączki i nie wykonujesz tak, naturalnego ruchu się... do swojej klaty, no. tylko po prostu te dłonie są, wiesz, trzymasz pistolet na wyciągniętych na wprost yy, dłoniach, tak jak powinno być, powiedzmy. A... To tak jakbyś sobie łokcie, łokcie przykleił do, wiesz, do, do boków i tylko operował sami yy, dłoniami, nie? Wiesz, tak machał dokładnie, przed sobą. Takie to... masz wrażenie, z, nie? To mi skaszanili i wolałbym, żeby ona była nie na klatce piersiowej, tylko, znaczy teoretycznie dla lewo i praworęcznych gra jest od razu wskazana i masz dwie kabury po lewej i po prawej stronie, więc pod tym kątem rozumiem, dlaczego magazynki na przykład nie są na stałe przypisane do lewej ręki, ale chyba bym tak wolał, żeby magazynek po prostu był gdzieś przy lewym biodrze albo na nodze, czy coś w tym stylu i, i żeby można było w opcjach wybrać, wiesz, lewą, prawą. No ale na coś musieli się zdecydować i ta ładownica, jej położenie jest, jest chyba największym takim problemem technicznym, ale to wszystko można jakby ogarnąć, przyzwyczaić się. Kolejnym minusem moim zdaniem, nie wiem czy też miałeś takie wrażenie, ale wszystkie interakcje oprócz strzelania, czyli wiesz, używanie tych wytrychów, otwieranie drzwi, czy podkładanie jakichś tam ładunków, to pierwszy raz się spotkałem z grą w która ma quick time eventy. Bo mm, nawet jak używasz śrubokręt do odkręcania śrub, to nie masz pełnej precyzji używania e, rąk w jarze, tylko e, nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, no, wsadzisz ten śrubokręt, magnet... to już tam siedzi. Tak, magnes, tylko przyciąga niektóre elementy, nie, więc to jest typowy quick time event jak w heavy rainie, wiesz, lewo, prawo, góra, dół zrobisz ręką, a śrubokręt już jest w tym miejscu, gdzie powinien być i tylko właśnie go przekręcasz. Nie? Za pierwszym razem tego nie odczułem, za drugim razem tego nie odczułem. Ale w momencie, kiedy się skumałem, że gra robi autopilota w niektórych momentów, żebym po prostu no, czegoś nie spierdolił, no to troszeczkę tak mnie to zesmuciło, no bo wierzę, chcesz mieć pełną swobodę ruchów i działań. I w większości gier jest to zachowane, nie? na przykład w Surgeon Simulator masz możliwość robienia co chcesz, nie, w Skyrimie też możesz tą bronią e, operować jak, jak, jak chcesz, w Ricky Morty masz tak samo zachowane, tam nie masz żadnego przyciągania, tylko rzeczywiście musisz precyzyjnie jakiś element włożyć na jakiś konkretny element, jeżeli gra tego wymaga, a tutaj no niestety troszeczkę to spłycili, aż za mocno moim zdaniem, że czujesz ten moment, że ty generalnie nawet w sumie nie musiałbyś tego ruchu robić, tylko wcisnąłbyś guzik na padzie, na, na mówie i by ten ruch został wykonany. Nie? Więc to jest minus, aczkolwiek no, rozumiem, czemu to zostało tak zrobione, żeby podtrzymać akcję, tak, żebyś nie zablokował się na jakimś elemencie i żeby, żeby cała adrenalina nie spadła. No, nie? Poza, tym, no... poza tym wszystkie te rzeczy, o których mówisz, są związane z operacją przeprowadzaną na jakiejś ścianie, przed którą stoisz. I nieważne, czy chodzi tutaj o podkładanie ładunku, czy śrubokręt, czy wytrych, to ten Magnes powoduje, że, że przedmiot umieszczony załóżmy na swoim miejscu, czy w otworze, y automatycznie y blokuje twoją rękę, że ty nie będziesz tym śrubokrętem, wiesz, przebijał się przez ścianę, y co mógłbyś zrobić w wiarze, tak? Czyli ty mógłbyś wiesz, no, dokładnie, wyciągnąć dokładnie. rękę mocniej, więc to też ma trochę chyba taki aspekt, że, że musieli to przyblokować. Y bo jeżeli mówimy już o rzeczach, które po prostu sobie gdzieś tam luzem leżą jakieś zdjęcia, y, jakieś kulki papierowe i tego typu rzeczy, to tam możesz odpierdalać przecież co chcesz, tam sobie siedzisz, rzucasz tymi, wiesz, y, grasz poważną grę w strzelankę, a ja y, na przykład 10 minut siedziałem i papierowymi kulkami rzucałem w typa, który stał przy drzwiach, zastanawiałem się, czy jak go trafię w głowę, to może <laughs> będzie trofeum, nie? Y, albo, wiesz, albo jak leżą trzy zdjęcia na biurku, to ja je po prostu zrzucałem i one się nie pojawiały z powrotem na ekranie i potem się zastanawiałem, czy uda mi się go dosięgnąć, nie? I typ coś tam gada, jak kręcę się pod stołem, jak idiota. Więc daje ta gra miejsca żeby się pobawić i, i, i tym wiarem trochę y, trochę pomanipulować, ale ale w czasie kiedy jest jakby y, scena akcji, no to, to, to tak jak Tomek powiedział jest to uproszczone, ale nie wiem czym to traktował jako, jako wadę. No może y, no całej gry jeszcze nie przeszedłem i, i faktycznie spodziewałbym się, że że będzie jakiś motyw z y, precyzyjnym naprawdę rozbrajaniem bomby czy czy coś w tym stylu i tej precyzji mi trochę. No to, to... To nie będzie spoiler, ale tuż tu ci powiem, że nie oczekuj tego, no bo mm, to jest to, co ci mówię, że masz ten game loop, który się powtarza i generalnie w ciągu pierwszych dwóch misji widziałeś praktycznie całość gry, co będziesz w niej robić. Są tam przerywniki, których no nie będę mówić, bo fajnie, żeby każdy sobie zobaczył to na, na własne oczy, e, ale generalnie jak otwierasz e, alarm odkręcając śrubokrętem, to za pierwszym razem i za sześćdziesiątym pierwszym razem będzie to wyglądało tak samo, więc za sześćdziesiątym pierwszym razem już będziesz się troszeczkę denerwował, że ty musisz to robić, bo chcesz robić coś ciekawszego, czyli strzelać i zabijać, nie, nie, nie wiesz, a ty tym śrubokręcikiem kurwa kręcisz jak jakiś wiesz, mechanik, kurwa car simulator. No, no to, nie? to jest bez sensu, ale z drugiej strony samo otwieranie zamków wytrychami uważam, że, że wciąż jest spoko tak, to jest okay. i, i, i to, nie to nie nudziło za żadnym razem, bo musisz po prostu złapać odpowiednie gdzieś tam kąty i faktycznie dwoma rękami operować. I, I nawet to, że nie musisz trzymać tych rąk tak jak powinieneś, to, to nie było jakoś strasznie dramatyczne. Jest jeden taki moment w grze, yy, gdzie zrobiłem coś po prostu intuicyjnie, tak naturalnie, nie wiem, no, no naprawdę chyba za dużo filmów, akcji się naglądają w swoim życiu, ale... Kiedy to zrobiłem, to po prostu stwierdziłem, że ja spokojnie za grę mogłem dać nawet 189 zł i bym był zadowolony i nic by tej grze nie, wiesz, nie umknęło. E, mianowicie masz scenę pościgu, gdzie jedziesz kabrioletem i akcja się robi naprawdę ostra. I ja po prostu, wiesz, jak, jak, jak widziałeś w filmach nieraz, ja wstałem na, na stojąco z tego kabrioletu i nad gór nad, nad szybą przednią zacząłem ładować z dwóch, e, z dwóch uzików, nie? więc no, no to był no po prostu epicki moment, tak? No i sama końcówka gry robi, robi ko, ko, ko, ko, kozacko, tak? Nie będę mówić co tam się dzieje, ale no jest to takie e, wynagrodzenie za całą, za całą grę, nie? Dobra, więc Pana wie, godzinę temu zadałem pytanie, czy ta gra może być system sellerem, więc czy nie, to, robiliśmy... to zdecydowanie jest, Krystian, jedna chyba, wiesz, ja nie, nie, nie ograłem wszystkich tytułów, ale trochę tego było, różnych klasyków, dem, filmików. Znaczy no na a pewno to, to jest... nie jest Star Trek, tak? VR. To jest po prostu wiesz, kozacka gra, która od razu pozwala ci się wczuć. Ma wszystkie odpowiednie fabularne elementy, które powodują, że ty jesteś zainteresowany tą rozgrywką, a jednocześnie mechanika po prostu jest mega przyjemna, Dla każdego, kto po prostu, wiesz, za dzieciaka ganiał z pistoletami, to to się tutaj odnajduje od razu, wiesz, zadowolony. Oczywiście warto dodać, że też y, odblokowujemy sobie jakieś y, znajdźki i, i punkty, które pozwalają nam y, ulepszać broń, jakieś celowniki laserowe dodawać, jakieś właśnie y, szczerbinki, lunety, malować broń na różne kolory i tego typu rzeczy, więc y, jest coś takiego w, y, również zawarte i i po prostu... Możesz nawet graffiti namalować w pewnym momencie Christian. więc no, jest, powiedzmy tak, że to jest taki, to jest taki wycinek wszystkich możliwości, jakie wiarci po prostu umożliwia. No jednym co no, to, no, to fakt, chyba fakt, prowadzenie, więcej, prowadzenia ale... samochodu chyba, tylko nie... Był taki jeden moment w grze, że miałem wrażenie, o kurde, o kurde, chyba mi teraz dadzą poprowadzić auto, o kurwa, jak oni to zrobią, to ja po prostu, no, 11 na 10, ale jednak nie dali, nie, więc... No. Czek ciekamy, czekamy, ciekamy. czekamy na patcha w takim razie. No ale do zrobienia technicznie to byłoby banalne i no nie wiem dlaczego tego nie zrobili, ale no, no, no nie zrobili, ale był taki moment, że rzeczywiście myślałem, że kurde dadzą mi poprowadzić auto i to byłoby po prostu spełnienie marzeń. Pamiętacie kiedyś taki automat był, gdzie w dwie osoby można było grać, jeden jeździł wozem policyjnym, a drugi strzelał właśnie ze środka pistoletem. Różne wersje miał ten automat i to byłoby to, nie? Podczas wiary. ale no, no, no niestety nie można mieć wszystkiego. Nie? Ale jest to jakiś pomysł na to, żeby w wiarze zrobić taką kooperację, bo wszystkie te multi do tej pory właśnie yy, chyba najbardziej to, to, to te fa nie farpointy, tylko yy, firewall -e i tego typu gierki typowo detmeczowe, powiedzmy, yy, w multiplayerze się yy, pojawiały, jeżeli chodzi o wiary, a, a jednak no Star Trek pokazywał, że kooperacja. Operacją można jakby zbudować całą grę pomimo tego, że my się tam wynudziliśmy i, i, i głębiej w to nie siedliśmy, chociaż myślę, że jeszcze warto będzie kiedyś wrócić. E, się spotykałem z tym, że y, Star Trek był wiesz, oceniany jako jedna z dziesięciu gier, które obowiązkowo trzeba kupić I, i że faktycznie jest gdzieś tam najlepszy. Jakby w takim klimacie, jak Bloten True jeszcze dorzucili kooperację i ja bym mógł z Tomkiem tam wspólnie się po, po, ponapierdalać i wiesz, on by robił swoją robotę, ja swoją, ale, ale gdzieś tam razem, to, to naprawdę by było coś. Na coś takiego czekamy. Dobra. I co, I co i co jeszcze jest e, też bardzo fajne i miłe, to jest to, że o tej grze dowiedzieliśmy się podczas tej takiej krótkiej konferencji, i nie wiem jak ona się nazywała, że to było Play Days czy jakoś takoś, co pokazywali wiele gier na VR, w tym na przykład No Man's Sky i pierwszy raz zobaczyliśmy zwiastun tej gry i tak stwierdziłem, no to może być ciekawe, tym bardziej, że się dowiedziałem, że to jest od twórców London Heist, e, więc już miałem mniej więcej obraz w głowie, o co będzie chodziło w tej grze. I, I tak naprawdę o tej grze zapomniałem, nie? na. na, na, na mnie na Facebook ten, tak tą grą nie, atakował przez z no tego, właśnie z tego chciałem profilu, powiedzieć, że... że po prostu ja się od nich dowiedziałem, bo ja nie oglądałem tej konferencji, że, że to będzie tylko z tych ja nie włączałem żadnego filmika, bo jakoś ostatnio nie chcę w ogóle żadnych trailerów z gier oglądać i o, jakoś to omijałem, ale no, przyszła do mnie do pracy jedna kopia tej gry, zobaczyłem cenę i powiedziałem, a pierdolę, kupuję, nie? No i przyszedłem do domu i, i to była bardzo dobra decyzja. Hmm. Dobra, e, chłopaki, to myślę, że to będzie na tyle ja myślę, że wcześniej czy później tą grę kupię i w tą grę będę grał myślę, myślę że poczekam aż stanie je, <śmiech> ale ale pewnie mi wpadnie wiecie, że te gry mi wpadały więc pewnie mi wpadnie wcześniej czy później na pewno to sprawdzę Astrobota i to mam na uwadze i muszę to sprawdzić w tej generacji, I jeszcze Mosa bardzo bym chciał I słuchajcie, no dobra to, to dzięki, więc słuchajcie drodzy słuchacze, jak najbardziej polecamy prawda i krew, krew i prawda, czy krew i wino, jakieś takie rzeczy. Jak najbardziej polecamy. Słuchajcie, to będzie tyle, jeżeli chodzi o nasz 137 odcinek standardowy. Poczekaj jeszcze ważną ważną, bo być może to jest system seller, no. tak? Więc tutaj do takich ważnych wniosków też doszliśmy, że jeżeli przy obecnej cenie wiara i właśnie premierze takiego tytułu, który określamy jako system seller, ktoś mógłby się dopiero zainteresować tym, że może jednak to już jest moment, żeby kupić tego wiara. No, mamy potwierdzone, że będzie też wspierany przez PS5, więc to nie będą pieniądze tak strasznie wyjebane w błoto na na rok czy, czy półtora. Więc gdyby ktoś chciał jednak tego wiara teraz dopiero zakupić po, po premierze takiej gry, to to jak najbardziej polecamy. Ale pamiętajcie, że musicie pić piwo w butelce, a nie w puszce, bo zweryfikowaliśmy to z Tomkiem, że wiar jest zaprojektowany pod to, żeby butelka jeszcze gdzieś tam sięgnęła, ale puszka już niestety nie. Mm. Tak, standardową butelkę spokojnie włożycie między, między nos, a ten usta. No, dobra to się źle zaczyna, tak? To już nie, nie, nie, nie kończy. Po prostu się napijecie. Słuchajcie, słuchajcie, więc bezimienny.pl, wchodzicie na Facebook, na grupę facebookową, tam jesteśmy tak samo. Na YouTubie możecie nas subskrybować i tam wrzucam też odcinki. Spotify, standardowo na Spotify też nas możecie słuchać, no i oczywiście Black Widow Radio. Tam też nas usłyszycie. Słuchajcie, my żegnamy się Teraz w końcu my mamy troszeczkę taką dłuższą przerwę, bo zagra nagramy dopiero za dwa tygodnie, albo może za dwa i pół, więc my sobie teraz odpoczniemy trochę i zaczniemy grać w coś innego. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nagrywał Christian Kender, ze mną w studiu był Rafał Radomiecki. Dziękuję wszystkim, cześć. I był z nami Tomasz Zawacki. Dzięki również i pamiętajcie, komentarze prześlijcie, jaką grę byście wzięli na Bezludną Wyspę, dzięki. E, tak a my standardowo słyszymy się za jakieś dwa tygodnie, więc słuchajcie się, trzymajcie się słuchajcie się. trzymajcie się drodzy słuchacze do usłyszenia, cześć a ja zacytuję klasykiem z krew i prawda, no i chuj, no i cześć